Omoete okay. <coughs> Oh <coughs> Witamy bardzo serdecznie w 154 odcinku podcastu Bezimienny. Standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Krystian Kełnder, a ze mną w studiu będzie również. Rafał Adamowski. Cześć wszystkim, witam. I po wirusie wraca do nas Michał Stiller. Przeżyłem, witam wszystkich. Tak, Michał, czy jesteś już, jesteś już zdrowy w 100%? To, to nie był koronawirus. Na koronawirusa jeszcze czekam. Ale, ale czułeś się bardzo źle. Czułeś się bardzo źle. Nie polecam nikomu wirusa w żołądku. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, 154. odcinek. E, słuchajcie, nagrywamy 10 marca, dokładnie jest za minutę 18 w kraju, który nazywa się Polska. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będzie The Outer Worlds, Michał przeszedł, więc opowie nam co, jak powinien wyglądać Fallout i czy faktycznie ta gra jest tak dobra jak powiedzmy starsze Fallouty, no i faktycznie czy to jest taka też naturalna kontynuacja Falloutowa, więc słuchajcie o tym się dowiemy, poza tym będzie naprawdę dużo gier, dużo kontentu, naprawdę mamy milion rzeczy do omówienia, więc zobaczycie co w trawie piszczy. E, więc słuchajcie, 154 odcinek e, e, Jedziemy z Hyde Parkiem I słuchajcie, ze względu na to, że Michała nie było e, W ostatnim odcinku Rafał, zacznij No tak wyszło no, Drogo losowania, w, Wrzuciłem kostkę i wyszło na ciebie Rafał, no, co, co poradzę no. no to co my tam mieliśmy Pogranego e, Myślę, że Przede wszystkim znowu Xbox był grany Trochę tam weszło nowych, fajnych y, tytułów, trochę jeszcze było nieumówionych poprzednich. E, w Outer Wars też pograłem, żeby trochę wesprzeć dzisiaj Michała w, w pogaduchach o tym I, i parę godzin tam zaliczyłem e, sporą część jakąś tam głównego wątku i, i cały początek gry, więc, więc też już mam swoje jakieś zdanie wypracowane. E, to wrócimy do tego, jak będziemy o tym gadać. E, Poro pograłem we Frostpanka, o tym wspominałem wcześniej, ale nie było okazji się gdzieś tam rozwinąć um, o tym tytule. Jak będzie, jak będzie chwila, to też do tego wrócę. E, co więcej, odpaliłem sobie Kingdom Hearts'a, trójkę. To też, e, można powiedzieć, dosyć głośna premiera, która dosyć szybko trafiła do, do Game Passa. I w zasadzie to jest e, pierwsza gra tego typu, którą, którą sobie odpaliłem, więc całkowicie nowe doświadczenie jakby dla mnie, z mojej perspektywy i podchodzenia do takich japońskich gierek. Z takich rzeczy bardziej na czasie pograłem sobie też w wersję xboxową karcianki Pandemic oraz, żeby też od drugiej strony spojrzeć w Two Point Hospital, które też trafiło właśnie, premiera konsolowa Czyli... od razu weszła na Game Pass, Czyli. jak szpitalnych pozostaje. E, Rafale, chciałem powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, to. E, czyli sporo, a już za trzy dni się skończy, tak? E, ale dobrze, pograj w to, co masz. I długa. słuchaj Rafał, jak zacząłeś e, e, nagrywać z za nami podcast teraz, to słabiej Cię słyszymy. Dobra, już wróciłem, bo o, sobie przy, o, przyciszyłem. O. Okej, okay, dobra, jest super. Więc ja mówię tylko, że za trzy dni się skończy taka, e, ta, takie granie codziennie w co innego, co? Nie, no oczywiście, że nie. No przecież ja już lecę na tym game pasie z, z dobre tam roki, parę miesięcy i. Póki co moje podsumowanie finansowe gdzieś tam się opiewa na 70 zł. Więc yy, zobaczymy, czy się skuszę na jakiegoś tam CDK'a, czy y, poczekam tydzień bądź, bądź dwa, żeby złapać sobie jakąś tam promocję inną, żeby y, Xbox zresetował sobie mnie jako użytkownika Game Passa i, i znów uruchomił jako nowego. No jakby już się kilka razy udawało i, i wchodziły te pakiety za za 4 zł znowu na 3 miesiące mhm. i taki sam mam plan teraz, no jakby nie ma z tym żadnego problemu, obok stoi Playka, na której jest parę yy, gier też odkopanych, tak cały czas gdzieś tam sobie yy, wracam do, do Red Dead Redemption 2 yy, zaglądam do Dreams'ów co tam nowego, no i, i mamy jeszcze yy, świeżutkiego Firewalla Zero Hour yy, na co w sumie od dawna polowałem żeby pograć, to, to, to się pojawiło w plusie i teraz jeszcze jest świeżynka w postaci Shadow of the Colossus, na co też od dawna polegałem tak, to, to, to, to będę chciał przejść, więc myślę, że spokojnie mi to wypełni kolejne dwa tygodnie do no, tydzień, dwa, zobaczymy no ile będzie tam do, do tego zakupu przedłużenia sobie powiedzmy Game Passa. Wiesz, jak mi się jakby nie ma problemu, jak, jak będę miał ochotę w coś zagrać, to kupuję i, i jestem, nie? To nie jest przecież żaden majątek. No tak. tak, tak, tak. Po prostu wychodzę, wychodzę z takiego założenia, że póki się to udawało, to wiesz, to jest te pieniądze, co nie wydam, odkładam na budżet na PS5. Mhm. No i bardzo no dobrze. Tak, tak powoli. Natomiast z tych z tych gierek, co tam jeszcze się tam odpalały, no to faktycznie sporo, sporo było wciągających i w pandemika rozmawialiśmy, wiem, że ty też grałeś tylko w postaci fizycznej karcianki, nie? Mhm. Planszówki no. naturalnej, planszówki. Ona jakoś mi się teraz mocno, wiesz, pojawiła jako jako sugerowana, nie, bo bo to jest w sumie dostępne już od sierpnia, ale ale dopiero teraz gdzieś tam jakoś jakoś zwróciłem na nią uwagę. Mhm. Y w sumie jest dość śmieszna, nie wiem na ile te zasady się y, są powielone na wersji tej elektronicznej względem y, papierowej, ale chyba wolę takie gry, które pozwalają się bardziej zagłębić w tą rozgrywkę, a nie są determinowane czasem, że tam się skończą karty albo po prostu przegrywasz w jakimś takim mocnym momencie. Jakby tutaj głównym y, moim wrogiem, czy to, czy to grałem sam, czym z kimś zawsze było to, że po prostu czas nam się kończył. Mhm czas w kontekście, że tam się kończyły jakieś karty wrogów czy, czy coś w tym stylu, no bo ogólnie to jest Pandemik to jest gra o modelu, który jest odwrotny do plagi. Czyli po prostu jesteśmy ludźmi, którzy próbują wynaleźć lekarstwa i obronić ludzkość na terenie całego świata na kilka naraz rozprzestrzeniających się zaraz. No i Tam jest ileś mechanik i tak dalej, upierdliwych, które przeszkadzają w osiągnięciu tego, zbieranie kart i tak dalej, i tak dalej. No jakby całkiem spoko w sumie, no tyle, że jakby jest rozgrywka turowa, więc całkiem ład, ładnie to jest zrealizowane, jakby w prosty sposób, jakieś takie modele czytelne i, i to sobie trochę pograłem. To jest dobra karcianka w kontekście takim imprezowym eee, Znaczy, nie, Rafale, przede wszystkim to nie jest karcianka, Eee, bo to jest bardziej planszówka no. fakt, fakt, fakt, faktem są tam takie jakieś tam karty, ale, ale nie, no, to, to jest planszówka, która opiera się na kartach eee, to, raz, dwa... nie, no, to jest planszówka, bo tam się poruszasz przede wszystkim pionkami po, po całej mapie, mapie świata, no hmm. to ja to źle nazwałem karcianka wyszła od tego, że właśnie cały czas obracasz tymi kartami poszczególnych krajów E, tak, więc e, to tak i jeszcze chciałem, e, chciałem powiedzieć, że nie. E, e, odpowiedzieć ci na twoje pytanie, no to nie jest. To nie jest zbyt dobra gra imprezowa e, z wielu względów. Przede wszystkim e, nie wiem jak to wygląda u Ciebie, a, ale w planszówce jest tak, że. E, Ech, e, maksymalnie do czterech graczy, wiadomo, e, wybiera się specjalizację i razem e, się to wszystko rozkminia, z tym, że e, co mi się nie podoba w tej planszówce i w ogóle, chyba ją, w, w ogóle ją chyba sprzedam, e, to to, że e, jest tam taka opcja, e, że gracz, który, e, znaczy po tych czterech graczach, który, którzy są, E, gra jak, jakoś w, w jakiś sposób uwypukla nam lidera, i ten lider mówi innym graczom, co mają robić. I to mi się nie podobało, że w sumie że w sumie jedna osoba ma jakieś idee i w sumie wszyscy idą za tymi ideami i w sumie ma rację, więc e, to mi się nie podobało, że to, to jest taka kooperacja, ale jednak jednak. E, Wszyscy... No, ktoś musi tym zarządzać, Ta, bo tam są ktoś... takie modele, że y, trzeba się po pierwsze wymieniać kartami, po drugie ktoś powiedzmy jest w stanie y, budować y, te, te obozy medyczne, a jednocześnie inna osoba do nich dąży i jeszcze gdzieś tam indziej trzeba zaleczać powiedzmy y, ogniska choroby, więc się rzeczy ktoś wydaje rozkazy i y, y, w wersji na Xboxa można sobie to odpalać y, w pojedynkę, ale również dobierając graczy, czyli że samemu się powiedzmy gra za, za dwóch czy za trzech, bo w pojedynkę nie ma, nie ma jak tego wirusa pokonać. No ale. E... I taka sama jest ta rozgrywka tak naprawdę, jakby ktoś siedział obok ciebie i ty mu mówisz, co ma robić, a jak po prostu sobie grasz sam trzema postaciami, nie? No, bo, bo właśnie bardzo łatwo można dojść do tego, do tej rzeczy, szczególnie ktoś, kto, jak ja na przykład gram z nowymi graczami, to ja mówię, mogę powiedzieć, ej dobra, to chyba najlepiej będzie, jak zrobisz to tak, a ty najlepiej zrobisz to tak, a, a dobra, z tobą się spotkam i się wymienimy. I, i w sumie... Oni nie mają żadnej radości z tej gry, no bo ja, ja, tym, ja, ja ich ogarniam tak jakby, więc, więc po, po, po prostu po pewnym czasie e, nie, nie podobało mi się to i ta regrywalność była dosyć słaba. Ja w ogóle mam dodatki do tego, Rafał, fizyczne, mm -hmm. że jeden na przykład z graczy jest zły e, i nie wiesz, okay. który to jest spoko, okay. albo albo tam chyba je wprowadzają kolejną, piątą chorobę e, nie, piąty wirus nie jest to koronawirus, może w najnowszych dodatkach wy, wyjdą e, wyjdzie, e, i jeszcze i, e, jeszcze coś mam trzy, trzy, trzy ogólnie, e, trzy jakieś warianty tej podstawowej gry ale jeszcze ich na, nawet nie sprawdziłem wiem, że są nowe klasy postaci e, właśnie piąta szczepionka, jeszcze wyższy poziom trudności e, i coś tam jeszcze jest, no no, no to tylko, tylko chciałem powiedzieć, że planszówka, znaczy ogólnie fajnie się w to gra. To, to fajnie się w to gra i dla mnie to musi być. Muszą być cztery osoby, bo mniej osób to w ogóle nie ma sensu. Zresztą jest trudniej. Ale jednak. No ale to wciąż jest planszówka, żeby pokonać grę Można, tak naprawdę, tak, a, a nikogo innego. I myślę, że to by było ciekawiej zorganizowane, gdyby była jakaś. Po przeciwnej stronie załóżmy osoba bądź dwie, które właśnie, nie wiem, swoimi ruchami decydują o rozprzestrzenianiu się tej choroby, nie? Na przykład to, to, to, to by miało jakiś powiedzmy sens, nie? Mhm. dzisiaj co no tak. na narty pojechał albo coś. Tak, tak, tak. Eee, Dobra, a, a skoro jesteśmy przy tych klimatach, grałeś w Two Point Hospital? Eee, Rafale w 130 w którym przedcinku daję recenzję tej gry. Więc no. tak grałem. Je jeżeli chodzi na konsolę, to e, nie pograłem zbyt dużo. E, ze względu na to, że dużo grałem na PCC, na pewno wrócę do konsoli. E, ty masz na to 3 dni. E, I po prostu chciałem tylko powiedzieć, że na razie e, to chwilę co pograłem, to na razie. No nie, no sterowanie jest straszne. Trzeba chyba trochę przysiąść i się jednak tego nauczyć, bo bardzo nieintuicyjne to jest. Ale ze względu też na to, że tam jest sporo na no trochę tak, trochę tak. Poza tym. No to, to przestaje bawić po którymś razie, jak już sobie wy, wypracujesz, jakie mniej więcej pomieszczenia lubisz robić, jaki jest najlepszy sposób na, na to, żeby sprawnie działała jakaś sala, to tak naprawdę potem lecisz kopiuj i klej w każdym szpitalu, tyle że są kolejne zadania i utrudnienia tak naprawdę, nie? Mhm. No tak. No nie wiem, to. ja tam przeleciałem się chyba przez cztery przez czy pięć szpitali i nie da się ukryć, że to, to... Cały czas miałem wrażenie, że to jest samouczek i nie jest to jakoś tam specjalnie wymagające. Znaczy tak, ale później masz na przykład, nie wiem, czy miałeś taką fajną misję, że na przykład nie masz e, żadnych wyuczonych lekarzy e, i wszystkich musisz szkolić, wszystkie specjalizacje musisz szkolić, bo nie masz nikogo. E, I to jest bardzo, bardzo trudna i dosyć fajna misja. To jest na zasadzie jakbyś miał jakiś akademik, nie? i musisz mm -hmm, szkolić mm -hmm. wszystkich lekarzy I, i to jest trudne i, i to naprawdę było trudne eee, tak, tak no ale no to, to, tak jak mówisz no to jest taka gra lightowa fajnie sobie w to pograć, jest dosyć śmiesznie nie no bardzo lightowa, bardzo fajne tam są melodyjki, radyjka i tak, ogólnie tak. graficznie to jest to jest fajny remake, dobra no jakby całości nie będę opowiadał, bo to jest faktycznie no port z peceta, który po prostu jest wykonany yy, poprawnie miałem wrażenie, że wyjątkowo długo się ta gra wczytuje kompletnie jakby mi to nie pasowało do, do, do jakby poziomu jej wiesz zaawansowania i skomplikowania żeby, żeby ona się tak długo wczytywała, ale może to jest jakieś moje złudzenie, że to po prostu za pierwszym razem tam się tworzyły jakieś dziwne rzeczy, jakieś profile i tak dalej no to, to, to jeżeli chodzi o w Hospital to to jest tyle tak jak będziesz mi tak dosrywał o tym Game pasie, to zobaczymy czy do końca odcinka uda ci się doprowadzić, że już go sobie przedłużę, ale to zobaczymy. Ale spokojnie, jeszcze. spokojnie. Wyzwań wyzwanko masz. Mam, mam, mam. No i co? No jakby pograłem też w Kingdom Hearts, ale to w sumie mi się wydaje, wiesz, na tyle dużą grą i, i powiedzmy Skrywającą w sobie jakichś tam fajnych doznań i, i, i fabularnie zaawansowaną, że chciałbym się w nią jednak zagłębić, tak wiesz, na, na, na full, przeskoczyć gdzieś tam, wiesz, przez tą historię, zanim, zanim jakieś tam będę wydawał werdykty i wyroki. Bardzo mnie zaskoczyła tym, że było bardzo dużo scenek yy, wiesz, gadanych i, i przerywanych, jakby na, na dwie godziny rozrywki miałem yy, wrażenie, że co najmniej godzinę to oglądałem, w ogóle bardzo dużo, wiesz, jest muzyki i, i, i jakichś tam takich wstawek, teledysków i tego typu rzeczy, ale, ale ładnie zrobionych, nie? Jakby dawno tego po prostu nie, yy, nie widziałem w grach, żeby się komuś chciało, jakby wszędzie standardem są teraz filmiki i dialogi zrobione, wiesz, yy. In-game, in jakby wiesz, wykorzystujące silniki po prostu pyk, pyk, od razu przejście dalej, a tutaj taka po prostu trochę, wiesz, zabawa tym wszystkim sobie wskoczyła na początku i przyjemnie się w to gra. No, nie wiem, na ile mi się będzie chciało tam, wiesz, roz rozpracowywać te wszystkie mechaniki wiesz, żeby grać na hardzie i najlepiej wykorzystywać wszystkie tam powiedzmy mechanizmy wbudowane trochę trochę ich tam jest, ale ale ma to jakąś swoją sympatię, że biegasz sobie wiesz z kaczorem Donaldem i, i cały czas śmiejesz się z niego nie? czy tam z jakichś innych postaci, które później są Więc... A, ee, powiedz mi Rafale, iloma no? postaciami tam w ogóle grasz? znaczy grasz jedno i masz dwóch towarzyszy a, i to wszystko towarzyszy się zmienia? zakładam. Zakładam, że się mogą zmieniać, bo jeszcze nie doszedłem do momentów, w którym się zmieniają. A... Ale, ale widzę, widzę, że jakby od nich odblokowują swoje doświadczenia, ustawia się pod nich konkretne jakby akcje, czy oni mają atakować wrogów, bo tam non stop się napierdzielasz, ale walczysz tak naprawdę tylko jednym przyciskiem i rzucasz ewentualne czary. Znaczy są jakieś kombosy, nie? ale mm, nieważne czy walka jest wiesz, na, na płaszczyźnie ziemi, czy podskoczysz i walczysz tak samo w powietrze, to jest taka, wiesz, jakbyś kreskówkę oglądał, taka walka, nie? I, I oni sobie walczą w tym samym czasie, co ty, wiesz, po kolei czyli, kill rum lecisz dalej, kill lecisz czyli, dalej. Czyli to, to nie jest turowa walka? Nie, nie, nie. To jest, to jest no po prostu okay, na pieprzankę no? cały czas, wiesz, cały czas x-em ciach ciach, ciach, ciach, ciach, wiesz, napierdzielasz i, i tyle tak naprawdę. Yy, ale fajnie się jakby, znaczy są wiesz, specjalne akcje, tam naładowanie paska, zróbmy razem jakąś, wiesz, zróbmy hałas i tak dalej, więc, więc tam się coś dzieje, nie? E, jakieś czary, jakieś tam różne rzeczy do odblokowywania, wiesz, moce postaci, no, w którym kierunku ją tam, wiesz, rozwijasz to, to, to y, wszystkie takie elementy zawiera i na pewno się one mocno rozwiną, wiesz, w, w dalszej części gry y, i daje to jakąś dynamikę, nie? że wiesz, że, że wchodzisz i się gdzieś tam ponapieprzać, więc tutaj nie ma tam żadnej tury. Trochę zbieractwa. Myślę, że największą zaletą tej gry i jakby jej taką siłą do, do jakby poznawania jej dalej, to są kolejne światy i postacie, te wszystkie Disneya, które tam są upakowane. Bo ja tak naprawdę wiesz, na pierwszej planszy, która się sprowadza do świata Herkulesa. Czyli tak naprawdę, wiesz, sięgamy wstecz pamięcią do, do, do naszego, naszych czasów młodości, a nie jakichś tam dzisiejszych dzieciaków, nie? I, mhm. i, I tam sobie, wiesz, słychać, że to są jakby, wiesz, tak samo narysowane postacie, tak samo zdubbingowane, nie wiem na ilu tych aktorów jakby, wiesz, dubbingowych wykorzystali tych samych, bo tu mamy oczywiście dubbing angielski, nie ma, nie ma polskiego, jak praktycznie w, w każdej japońskiej grze. Nawet, w, może nie pamiętam, ale chyba nawet napisy nie są po polsku. To, mm -hmm. to chyba nawet nie jest spolszczone, jeżeli chodzi o napisy, tak mi się wydaje. No e, i... Tak, tak, bo, ja... no dobra, no, bo widziałem gdzieś e, minus, e, gdzie, gdzieś tam gra. Tak, gra nie tak, jest po tak no i jakby wiesz, no, <laughs> final tak samo, nie? Jakby oni, oni to lewają, ale, ale mimo tego wiesz, no. To nie jest taka fabuła, w którą się wiesz, chcesz zagłębić na takim poziomie jak, jak w Metal Gearze. No ona ma tam poziom taki, że nawet jak będziesz po prostu głuchy i będziesz patrzył, co te postacie robią bajkowe na ekranie, to będziesz widział, że ten, ten nie lubi tego, ten, ten się chce zemścić, ten coś. nie? Więc spokojnie. Ale dźwiękowo jest bardzo, bardzo fajnie. Podobało mi się, że, wiesz, że, że trochę tam pograło muzyki i, i takiego uruchomiło się innego y, zaplecza dźwiękowego niż, niż w większości gier, które gdzieś tam poznałem nie? Mhm. w ostatnich latach. Y... Tak niestandardowo, a przynajmniej niestandardowo jak na, na wszystkie inne typy, bo być może to, wiesz, dla nich w, ja w finalach nie jestem mocny i chociaż wpisane to mamy na liście i zaraz się chętnie od Was dowiem, to to finale siódemki tego dema jeszcze nie ograłem, nie? O. Więc może przez to, że, że ja jestem taki, wiesz, ignorant, jeżeli chodzi o finale i cały czas czekam na mojego pierwszego, jedynego, to może dlatego to zrobiło na mnie jakieś tam wrażenie, bo to zawsze taki miks Disneya z finalem, no to hmm. musi być muzyka. No. no, ale to będziemy sobie w to jeszcze jeszcze grali. No i, i co, o Firewallu gadaliście kiedyś z Tomkiem, no to ja się tylko podpisuję, że to jest po prostu jedna z fajniejszych zabaw i strzelanek na wiara i wszystko w tym temacie. Kupiłeś sobie Firewalla, tak? Firewall wskoczył na tym, na plusie, wiesz? Aha, no tak, ale no tak, ale jak nie masz broni, to, to w ogóle mija się z celem, Rafał. Słucham? Mówię, że jak nie masz tej broni, te, te, tego kontrolera, to to w ogóle mija się z celem. Wiesz co, nie jestem przekonany, bo yy, ja zauważyłem, że sterując yy, DualShockiem, wiesz, jak sterowałem DualShockiem w tej, tej yy, drugiej grze, tej co, co się do tych robaków strzelało, yy, mm. czyli, czyli to jest, zawsze mi się tytuły mylą, no ale ta jedna z pierwszych, co podajma była, nie, pierwsza podajma, yy, to... Grałem w nią na padzie, grałem w nią na aimie i po prostu tam była niesamowita przepaść, nie? A jakoś tak mam, że, że odruchowo grając w Firewalla po prostu shocka trzymam w taki sposób, jakby to był karabin z dwoma rączkami. Nie? Z uchwytem i plus, plus, wiesz, rączką do trzymania gdzieś tam, wiesz, pod magazynkiem. I, I trzymam go w ten sposób wyciągnięty, wiesz, na ramieniu. Pomimo tego, że on nie ma kształtu, wiesz, aima, to no nie wiem, no mogę dolepić do niego kawałek, no po znaczy... prostu jakby gra jest jakby przewidziana do tego, że trzymasz tego dual shocka nie przed sobą, wiesz, siedząc na kanapie, tylko trzymasz go w sposób yy, ukośny, wykrzywiony, tak? Przynajmniej ja to odebrałem i, i w ten sposób grałem, w ten sposób mi się wygodnie celowało, w ten sposób mi się całkiem wygodnie tam wyglądało z za tych wszystkich, yy, wiesz, yy, no, wiadomo tam drzwi różne inne przeszkody i, i to było spoko. Mhm. No Faktycznie, tak, tak, no jakby ale... tam, jest, tam jest, tam jest, tyle ruchu, że, że można już poczuć yy, wrażenia wiarowe trochę, nie? Podczas no dynamicznej tak, ale... akcji. No tak, ale to, to tak jak powiedz, Rafale, imersja, imersja, imersja, nie, wiesz, yy, nie masz jej, bo nie masz tego, tego kontrolera, który naprawdę, no, zajebiście się do tego sprawdzę, jak ja bym miał wrócić na mowa, czy tego pada, to nie, nie, dramat. To, to, to w ogóle nie, nie miałoby sensu w to grać. Yy... No to, ja tylko powiedziałem, że to jest, spoko wciąż, no a z aimem na pewno ja jest jeszcze, wiesz, tam plus dwa oczka do góry, nie? No, Patrzyłem no. ostatnio na niego, był tam za gdzieś 250 zł, ale wciąż U, jakoś to uważam to jeszcze. za towar deficytowy, ja. jeżeli chodzi o cenę i, i, i dostępność. No tak, e, no dobra. E, coś jeszcze Rafale? jest co, no, no myślę, że tyle. Jak będzie czasu, to o tym frostpanku pogadamy, a tak to nic takim ciekawszego jakiegoś bym nie wyciągał mocno. Mhm. No dobra. Lećmy, lećmy eee, dalej. Michale, co tam u Ciebie hmm? miesiąc temu byłeś? No? Aż, aż się stęskniłem za Hyde Parkiem, bo trochę czasu minęło jednak. No, Raz się nie nagrywa i nagle miesiąc jest w plecy. No, no jest. No i trochę pograłem, trochę seriali i nawet za książki się wziąłem, o, poczytałem trochę. To faktycznie postanowiłem... musiałeś, To musiałeś być chory faktycznie, no. <laughs> nie no, postanowiłem, że, że sobie w tym roku 2020 po prostu zacznę czytać więcej książek. Takie postanowienie na ten mhm. rok 2020, ale o książkach chyba na końcu powiem. E, grałem w grę, którą poleciłeś mi, Krystianie, to znaczy nie poleciłeś, oh, wow. co rzuciłeś hasło, że wychodzi Wolcen. A, no uh, tak. Lords tak, of to... Mayhem. No i? I przed tym, zanim mi to powiedziałeś, nie miałem pojęcia, że taka gra w ogóle wychodzi, istnieje i tak dalej, A, ale się... po tym jak powiedziałeś, że wychodzi slasher tylko na PC ta hack and slash, mm -hmm. to postanowiłem kupić i, i zobaczyć czym to jest. Um, jednak kupiłem trochę później, po premierze, chyba dwa tygodnie po premierze, bo... W, w czasie premiery gra przyjęła yy, nazwę Stolcen przez polskie przez polskich graczy, bo yy, bo było, Wiesz, był się. tak słaby start yy, serwery prawie w ogóle nie działały Stolce. i Stolce. No, ja, no, dobra, no. Yy, no serwery nie działały były po prostu problemy ze startem gra stała się Stolcenem po prostu <laughs> i po, przeczekałem to trochę, te, te wszystkie problemy z serwerami, bo z czasem się po prostu wychodzi wszystko na prostą i postanowiłem kupić i jestem w niebo wzięty. Po, yy, o co chodzi? To jest po prostu hack and slash, coś w stylu połączenia Diablo z Patch of, Patch of Exile i należymy tutaj do jakiegoś, jakiegoś zakonu. Nie wiem dokładnie, co to jest za zakon, należymy do niego. Mamy tam dwóch yy, rodzeństwa i nasz przybrany jakiś tam ojciec jest jakiś, jakiś szefem tam potężnego zakonu. Ogólnie wszystko wygląda jakbyśmy byli wojownikami z Warhammera. Mamy takie duże zbroje na początku i tak dalej i, i, i, i historia się jakoś tam toczy. Wiadomo, świat gdzieś tam trzeba ratować. Dopiero jestem w piątej godzinie rozgrywki. Nie nie, nie, nie grałem za wiele. E, jestem chyba w połowie, może nie, nie całkiem w połowie pierwszego aktu, a aktów jest trzech. Trzy, więc Słyszałem, że singiel po prostu starcza na 30 godzin, żeby to gdzieś tam przejść w ca całą grę i jest świetne. Lepiej się bawiłem niż w Patch of Exile i lepiej się bawię niż w Diablo, hmm, to co jest ciekawa. dosyć, dosyć no. odważne, odważnym powiedzeniem, że, się, że jest coś lepszego niż Diablo, bo Diablo to przecież jest dla wszystkich, wszyscy robią się mokrzy na, na widok Diablo, ludzie, którzy lubią hack and slashy. No i mamy walcenie do wyboru trzech e, trzy postacie. wojownik, mag, łucznik, ale nie jesteśmy tak bardzo związani, związani z tymi postaciami, bo może po prostu wojownikiem wziąć wojownika i grać nim jako magiem albo jak jak łucznikiem, więc to daje trochę trochę większe pole do popisu, bo na przykład w Diablo mamy, że jak jesteśmy e, łuczniczką, to nie założymy na na siebie e, miecza ciężkiego, który jest dla wojownika, czy nie, nie, nie potrafimy czarować kosturem po prostu. A w Wolcenie możemy sobie zrobić postać uniwersalną. Wziąć wojownika, grać z czarami i jest to tak tak bardzo, bardzo uniwersalne. I co mi się jeszcze w Wolcenie podobało, to e, umiejętności do postaci. E, kupujemy umiejętności, bo bo w, w, znowu porównam tu do Diablo, bo jednak Diablo to jest taki taki konkurent e, do, dla Wolcena. W Diablo mamy po prostu umiejętności, które odblokowujemy wraz z rozwojem postaci, czyli mamy Paladyna i levelujemy go i odblokowujemy sobie dla niego umiejętności, a w Olsenie po prostu umiejętności znajdujemy podczas przemierzania przez jakieś, jakieś tereny tam, gdzieś umiejętność gdzieś tam może dropnąć. Umiejętność, znajdziemy gdzieś sobie i umiejętności możemy kupować. Y po prostu w mieście, czyli możemy sobie dostosować swoją postać, jeśli mamy odpowiednią ilość e, złota, żeby po prostu umiejętności kupić sobie po prostu pod naszą postać. I umiejętności przypisują się do broni, na przykład e, nie damy umiejętności, które ma użycie miecza, kiedy strzelamy z pistoletem, więc musimy sobie umiejętności kupić pod pistolety, czy, czy kostur, musimy sobie kupić czary i, i sobie czarować kosturem. Więc e, Urozmaicenie, jeśli chodzi o rozwój postaci, jest bardzo, bardzo spoko w tej grze. To mi się naprawdę spodobało, że można sobie różnie żonglować, można sobie drzewko umiejętności zresetować. Drzewko umiejętności w ogóle przypomina mi to z Patch of Exile i to mnie trochę przestraszyło. Nie jest takie potężne, ale, ale jest też spore i jest, jest w czym wybierać, jeśli o umiejętności chodzi. Gierka jest też prześliczna i co mi zryło banie, to muzyka w tej grze. Przypomniało mi od razu rozgrywkę w God of War, a, a w God of War muzycznie wymiatał i Walsen muzycznie też stoi na mega wysokim poziomie. Nawet zapałem się na tym, że po prostu do zasypiania czy do czytania książki yy, włączałem sobie w tle muzykę z Walsena i naprawdę robi robotę ta muzyka. Okej, okay, dobra, e, tak... e, No bo ja, ten, bo, bo ja nie mogę tego słuchać bo bo podobno ci się podoba. Dobra, to, to ja mam parę minusów i powiedz mi, czy występują u ciebie, ok? E, też mam parę minusów. Aha, no dobra, dobra, to może skończę a później będę cisnął. No to, bo gra to... jednak nie jest idealna i czuć, że ona potrzebuje po prostu trochę dopracowania. E, czuć w niej, że budżet nie jest taki... Nie był taki budżet jak w Diablo, wiadomo, bo Diablo to mm -hmm. jest Blizzard i tam jest pompowane pieniądze, czy w i tak dalej. T tutaj są scenki a takie na silniku gry po prostu gdzieś tam te scenki nie powalają, bo wiadomo mamy w Diablo mamy całe całe przerwniki filmowe, super animacje i tak dalej i trochę mi te, tego tej fabuły takich filmików w tej fabule brakowało. Jakieś tam były przerwniki, ale takie takie trochę zawiewało nudą. Mnie, I mam cały czas podczas rozgrywki wrażenie, że mam laga jakiegoś, jakoś mi myszka, jak klikam sobie myszką na przeciwnika, to Gdzieś czuję, że między myszką, a, a w tym co się dzieje w grze jest jakieś ileś tam milisekund, jakiejś takiej dziwnej przerwy, input który... Lag. No właśnie input lagiem to ciężko nazwać, ale to, to wygląda coś jak input lag, tylko, tylko to jest chyba spowodowane przez, przez grę, że gdzieś tam E, chyba wpływa na to połączenie z serwerami może te serwery dalej mają gdzieś problem bo trzeba być e, cały czas podłączonym online żeby w to grać więc ciężko ciężko wywnioskować skąd bierze się ten, ten taki lag w innych grach tego typu nie miałem żadnego laga więc, więc trochę to wpływa na komfort rozgrywki i to tak trochę negatywnie bo to czuć od razu, że jest takie nierówno jakoś wszystko idzie e, miałem kilka drobnych bugów na przykład pierwszy boss mi się całkiem zwiesił i miał po prostu. <śmiech> no wof, wof. no bo, Boss się całkiem zwiesił i miał ręce w górze i teleportował się po planszy, więc musiałem go trochę gonić tak, i, i walka wyglądała trochę komicznie. No, no. Zawisł w powietrzu i, i trzeba było go gonić, bo się teleportował, więc trochę to było śmieszne i nieprofesjonalne. Mm -hmm. No i chyba tyle. Tyle z minusów. Okej, okay, dobra. E, a jeszcze powiedz, bo znalazłem parę takich minusów. E, na przykład, e, wiele umiejętności nie działa poprawnie, co ogra ogranicza cię do wykonywania e, wykonania niektórych tylko bulidów, które można stworzyć. Aż tak w bildy się nie bawiłem, bo jednak a. trzeba trochę przysiąść żeby mieć nie wiadomo, ile umiejętności, żeby tym wszystkim żonglować, żeby mieć po prostu przedmioty i. i wymaganą ilość złota, żeby po prostu sobie żonglować, bo ja jestem w piątej godzinie ale zauważyłem, że używanie umiejętności czasem jest problematyczne i po update'cie było lepiej, na przykład no. znowu powiem o Diablo bo, nie, bo Diablo... Tak, tak, tak. w Diablo tak. idziesz przez przeciwników i nie wiem czy tam były na 1, 2, 3, 4, bo były umiejętności w Diablo, po prostu wchodzisz przeciwników, przeciwniku, wciskasz jedynkę, bierzesz tutaj ładujesz z miecza jakąś umiejętność a tutaj yy, wchodzisz przeciwników i na, na, na klawisze dwójce miałem takie coś, że się obracam z mieczem po prostu, że wchodzę i robię taki obrót. I musiałem po prostu się zatrzymać w miejscu, nic nie klikać i dopiero dwójkę kliknę, żeby postać załapała, że musi wykonać umiejętność. Mhm. I to wybijało też z rytmu rozgrywki, bo trzeba było jednak myśleć o tym, aha, chcę teraz użyć, muszę się zatrzymać. Gdzie w ferworze walki się zatrzymy zatrzymywanie się jest no, sensu, nie, nie, nie. no trochę słabym pomysłem. Ale y, zauważyłem, bo grałem chwilę po, po jak spaczowali to i mam wrażenie, że jest lepiej. Że można po prostu wbić i w biegu po prostu wrzucić y, jakąś umiejętność. Y, myślę, że, że te bugi, które gdzieś tam w trakcie rozgrywki wychodzą, to one po prostu... Będą załatane prędzej czy później, bo ta gra, nie wiem, ma trzy tygodnie? Jakoś tak, mniej więcej. Mhm. Czytałeś jeszcze o jakichś bugach, które tak. mam sprostować? Ale znaczy bardziej o minusach, że są bardzo nieinteresujące łupy. Są nieciekawe, że lód jest chujowy i bardziej to wszystko w wkurwia i się zamiast cieszyć to tak mech. To prawda. Z jakoś nie, nie ma takiego efektu wow, że dropnęło ci y, jakiś przedmiot legendarny albo coś. Mam jeden przedmiot purpurowy, gdzie purpurowe mm. chyba w grach oznacza się na tym naj, najwyższy, najwyższy poziom. No. I pewnie bym się z takiej ocieszył. Też bym się cieszył, jakby mi w Diablo dropnęło taki purpurowy przedmiot, a tutaj zobaczyłem, aha, mam lepszy miecz, złoty, nie, założony na sobie, więc <grym, <grym, bez sensu. Po prostu gram mieczem dwu, dwuręcznym takim, takim, ale jak się przyjebia z tego miecza, to jest naprawdę jest, jest, jest, jest uderzenie, czuć moc, że w tej grze moc, moc walki czuć, naprawdę. Tylko mieczem, który gdzieś tam zdobyłem w początkowej, w początkowej godzinie chyba, jestem, jestem do teraz, z nim walczę. Jestem dalej w rozgrywce, ale nie znalazłem jeszcze broni, która by była lepsza tego miecza. Zawsze gdzieś tam jakiś lud wypada z bossa i tak dalej i ten lud od razu sprzedaje, bo, bo po prostu mam na sobie już lepszy set założony. Ciekawe. No, więc... no to tak średnio z tym. Chciałem jeszcze powiedzieć to, to, o czym powiedziałeś, więc nie widzisz pieniędzy w tej produkcji, dlatego to jest taki, że, że te postacie są mech, historię szybko zapomnisz. I voice acting jest dosyć słaby. No, ale tam mniej więcej powiedziałeś, nie? Więc że produkcja jest, widać, że jest, nie jest takim aaa jak Diablo. Wiadomo, nie jest też w pełnej cenie, bo kosztuje chyba 35 euro albo coś, coś w tych granicach. No mm -hmm, i... No, no, no. Yy, Złapałem się na tym. Teraz, teraz mnie wybiła z rytmu. <laughs> nie przejmuj się, no. Yy, o czym to chciałem powiedzieć? Po prostu złapałem się na tym, bo zawsze jak gram w jakąś grę, to potrafię przytoczyć, co się dzieje w historii. Że są dialogi i tak dalej, eee, czy to w Diablo było te, te wszystkie notatki głosowe, gdzieś tam się zbierało, gdzieś tam coś dropiło ze wszystkiego, że, że gdzieś tam zawsze w tej historii się było. Czy, czy w Bioshocku są te kasety, które się zbiera i się ich odsłuchuje. Ale w Olsenie niby są przerywniki, gdzieś tam są jakieś dialogi, ale ja z, tego, z tej historii nic nie kapuję. Po prostu jest takie, taka papka, Idź dalej, idź dalej, korytarz dalej, kill room, korytarz, kill room, korytarz, idź dalej, ok, zabiłeś bossa, wybierz sobie lód. i o właśnie, jak jesteśmy przy wyborze lootu, bo, bo mamy po pokonaniu bossa coś takiego jak takie okienko, masz pięć przedmiotów i sobie wybierz. I to okienko wyskakuje tak na powiedzmy jedną piątą ekranu, a wokół jeszcze są wrogowie i oni ci atakują, a tu wybierz nagrodę. I musisz się tam gdzieś przeklikiwać na ślepo, żeby sobie oczyścić i dopiero później sobie wybrać nagrodę, czyli masz cały czas te okienko i walczysz. Mhm. I nie ma czymś, czegoś takiego, że, że masz wybór przedmiotu, najeżdżasz myszką, masz statystyki, gdzie statystyki też nie są jakoś super rozbudowane w tej grze, masz statystyki, ale nie masz porównania z tym, co aktualnie masz założone. Czyli bierzesz sobie jakiś przedmiot i dopiero wtedy, yy, cztery odrzucasz, jeden, jeden sobie bierzesz i dopiero wtedy możesz w ekwipunku najechać na ten przedmiot, później najechać myszką na to, co, czego aktualnie używasz i sobie porównać to. A w Diablo było to, że najeżdżałeś na przedmiot i wyskakiwała mała tabelka, aktualnie masz założone to i porównaj sobie. I czasem chyba było zielone, że jak to założysz, to da, da ci więcej życia, jak to założysz, to da ci więcej pancerza. Zawsze było w Diablo takie porównanie. I w Wolcenie trochę tego brakuje, ale myślę, że to jest też kwestia, kwestia, że, że gdzieś tam ta gra jeszcze będzie się dalej rozwijać. Mhm. Mam nadzieję, że oni nie zaprzestaną na tym, jak to teraz wygląda, że, że po prostu pójdą, e, pójdą do przodu, bo fajnie się walczy, jest e, piękna muzyka, śliczna jest w ogóle grafika, bardzo mi się podoba przechodzenie po prostu, tylko ta, ta, ta właśnie ten, ten lag i, i te przedmioty mogły satysfakcja z, z bicia bossa, że może coś wydropić powinna być większa, bo w Diablo Diablo zawsze byłeś gdzieś tam motywo, motywowany oho, tutaj zabijesz bossa, na pewno coś wydropi i zawsze coś dropnęło i wow, teraz mam coś lepszego może to założę, może to sprzedam, może tutaj jeszcze diament włożę do tego jakiś klejnot i tak dalej Gdzieś brakuje tego podsycania, żeby lutować. Mhm. E, powiedz mi jeszcze rzecz, tam jest PvP? Boże, nie PvP. E, chociaż tak, po pierwsze jest PvP, po drugie możesz grać z kimś online, jak w Diablo? E, w Diablo? Jest co -op, chyba. Tak, no, jak w Diablo, e, mówię. Czy A, jak w Diablo? E, tak jak w Diablo z kimś na przykład, nie? Tak, tak, możesz grać w co -opa. możesz... E, w singla można co grać, bo, bo jesteś podłączony cały czas online. Można mhm. grać offline, ale to nie ma sensu raczej. Okay, a Online. PvP? patrzyłeś czy jest? Nie patrzyłem, nie sprawdzałem. Mhm. E, dobra, e, tu jeszcze, jeszcze chcę tylko szybko powiedzieć o jeszcze jedną rzeczy o poziomie trudności, że czasami jest za łatwo, a, a innym razem jest za, za ciężko. E, czasem bywa ciężko. E, miałem wrażenie, że gram w Soulsy czasem, bo jest takie Sons. coś jak rolka. Na PC w Diablo nie było rolki, żeby robić, na konsolach było, można było rolować się. Aha. I trzeba naprawdę czasem. Nie, nie, nie wbijasz się na Jana po prostu w grupę przeciwników, tylko. Trzeba trochę pokombinować czasem. Jednak trzeba zrobić unik, trzeba tą spację wcisnąć, żeby rolkę zrobić, gdzieś uniknąć ciosu i tak dalej, ale czasem jak dostaniesz się jakiegoś stana i się zatrzym zatrzymuje czy zamrożenie, to można szybko paść. I przy padnięciu jest taka opcja, że można się zrespić, czy spację, dostajesz dodatkową szansę. Więc więc nie ginie się, tylko masz trzy szanse, trzy razy masz yy, paść na kolana i wstać, a za, za... po trzecim razie już się ginie po prostu. Ale ułatwia to, że mamy mini mapkę i czasem na minimapce pokazuje się czerwona czaszka i wiadomo, że tam jest cięższy przeciwnik, więc więc można się jakoś przygotować, czyli, czyli jakoś tam zwabić tych, co, co wokół niego stoją, yy, stworki jakieś tam yy, i po prostu po kolei wybijać i, i w końcu wziąć się za cięższego przeciwnika. Na początku, na początku miałem trochę problemy z poziomem trudności, ale jak zdobyłem mój ulubiony dwuręczny miecz, to to jakoś tak wszystko łatwiej idzie. Hmm. No okej. Okay. Osobiście nie mam już więcej pytań. E... A, a ja grę polecam naprawdę. Jeśli ktoś lubi, e, ktoś ma taki głód przed Diablo 4, to Wolsen, to a ktoś, ktoś na przykład się już nagrał w Diablo 3, także nie może na to patrzeć, to Wolsen jest całkiem spoko alternatywą, żeby, żeby sobie obczaić na pewno w wolnym czasie. My, I ja... ja myślę, że wcześniej czy później wyjdzie jednak na konsolę. O też mi się tak wydaje, bo, bo chyba by zrobili duży błąd, jakby nie wypuścić tego na konsolę. Może mi się wydaje, że to jest kwestia dopracowania gry na pc i jak oni to dopracują, to dopiero wtedy wrzucą na, na czy to teraźniejszą generację, czy następną. Zobaczymy. Ale czy mam za nich kciuki, bo, bo chłopaki się starają. Jest trochę potknięć, ale ogólnie gra w odbiorze jest dla mnie bardzo pozytywna, więc mogę jedynie polecić, jeśli ktoś lubi hack and slash to jest to taka, to, to warto zagrać. Mm. No dobra, e, to co tam jeszcze Michale u Ciebie słychać? E, zagrałem w symulator wyścigów i nie będę o tych wyścigach, czym są wyścigi, e, tylko chciałem o systemie płatności w grze, bo... Zleciałem z krzesła, jak zobaczyłem, o co chodzi w symulatorze wyścigów, czyli grze iRace, iRacing, reklamowany jako najlepszy symulator wyścigowy w internecie i tak dalej. W tym symulatorze bawią się, że się gwiazdy Formuły 1, jeżdżą w... po prostu. Dużo ludzi, którzy, którzy gdzieś tam zaznali sportu motorowego, bawi się w iRacing. To jest typowa, typowy symulator, gdzie, gdzie trzeba pompować koła na odpowiednie, odpowiednie ilości powietrza i tak dalej, żeby jak najlepsze czasy. Po prostu symulator pełną gomą. Jako, że mam kierownicę i interesuję się trochę wyścigami, z sportem motorowym, to, to postanowiłem sprawdzić. I gra, nie kupuje się jej, tylko wykupuje się abonament. Na przykład możemy sobie dostęp do gry na miesiąc wykupić, kosztuje tam chyba 7 euro, powiedzmy. Powiedziałem, ok, sprawdzę sobie 7 euro jak wydam na to, to nadal będę miał na, na jedzenie pieniądze, więc nie zbiednieję, a sobie obczaję o co chodzi, o co tyle szumu, jeśli chodzi o symulator wyścigowy i-racing. I okazuje się, że gra jest bardzo rozbudowana ma bardzo dużo graczy ma bardzo spoko społeczność system rankingowy i zawody, który, w których bierze się udział Razem z innymi graczami można się zapisywać na zawody, co wymaga od, od, od gracza pojawienia się w danej godzinie na danym torze, żeby po prostu wziąć udział w kwalifikacjach i przystąpić do wyścigu i tak dalej. I wtedy zdobywa się punkty, system rankingowy i tak dalej. Bardzo, bardzo fajnie to jest organizowane. Jednak darmowy content jest strasznie okrojony. Mamy kilka samochodów, takich których nikt nie używa raczej. I kilka torów, na których nikt nie jeździ. Nie mamy Monzy, nie mamy Silverstone. Wszystko jest ukryte za paywallem. I wyobraźmy sobie taką sytuację. Zapisujemy się do zawodów, gdzie całe, całe zawody odbywają się przy przyjeździe przy Audi A3. Audi A3 w grze kosztuje 10 euro. Więc jeśli chcemy wziąć udział, musimy kupić te Audi, jeśli chcemy wziąć udział w zawodach. I do tego dochodzą trasy. Wyobraźmy sobie, że mamy powiedzmy Suzuka, Monza i Silverstone. I Każdy pojedynczy tor w tej grze kosztuje 15 euro. Więc jeśli chcemy wziąć udział w zawodach i przejechać je całe, to naprawdę musimy kupę kasy wydać. Mhm. I później dochodzą inne samochody i każdy samochód, gdzie jest częściej używany, trzeba zapłacić, żeby mieć go na własnej w swoim garażu, trzeba 10 euro wyłożyć na samochód. I na każdy tor trzeba jednorazowo wyłożyć 15 euro. Więc jeśli... Czytałem gdzieś w internecie, bo, bo to mnie zainteresowało, jak na to społeczność reaguje i tak dalej, bo to jest naprawdę pay to play i to jest trochę... Rozumiem, nie zdają tą grę jako w ramach abonamentu 7 euro na miesiąc i jeszcze ściągają trochę to słabo. No i czytałem opinie ludzi, którzy naprawdę w tej grze głęboko siedzą, że mają naprawdę fotele, stanowiska do wyścigów i tak dalej. I oni w tą grę naprawdę już ponad tysiąc euro włożyli, żeby się po prostu ścigać na wszystkich torach, brać udział we wszystkich zawodach i tak dalej, więc naprawdę ta gra wymaga mega wkładu pieniężnego. Ja nie wiem, jak, jak można tyle, tyle pieniędzy w grę włożyć, żeby się, żeby się pościgać? Ja jestem bardziej ciekawy, jak bardzo ona je, powiedzmy odbiega od, od Gran Turismo takiego. No właśnie, to, to też sobie zrobiłem takie porównanie, że, że grałem w Grida na kierownicy, bawiłem się świetnie, grałem w falce Motorsport, bawiłem się świetnie na kierownicy. Nie, nie miałem takiego uczucia, że gram w jakąś jakieś, e, daremne daremną podróbę jazdy samochodem wyścigowym. Nie miałem takie wrażenia. Wiadomo, tutaj czuć, że to jest symulator pełną gębą, w Gran Turismo niestety nie grałem, a chętnie bym sprawdził Gran Turismo na kierownicy i po prostu ludzie mi się wydaje, nie wiem jak, jak w Turismo jest rozwinięty ten system właśnie online, tych wszystkich wyścigów, zawodów i tak dalej, system rankingowy, gdzie można naprawdę... Mm, bardzo, bo tam jakby wiesz, do tego stopnia wszystko idzie, że normalnie jesteś karany i wylatujesz z zawodów, jak na przykład nie trzymasz zasad fair play i masz samouczki fair play do obejrzenia, nie? więc tam nawet nie możesz wiesz, oszukiwać w kontekście uderzeń, tam powiedzmy jeżdżenia po bandach i tak dalej, i tak dalej, punkty karne za to zbierasz, więc do tego stopnia jest to rozwinięte. No i tutaj jest tak, że, że po prostu trzeba naprawdę wszędzie, gdzie się chce ruszyć w tej grze, trzeba płacić i to mi się nie spodobało i raczej, raczej nie, nie ponowię subskrypcji, bo, bo nie stać mnie na to, pojeździłbym, ale szkoda mi pieniędzy, wolę sobie jednak Pojeździć po prostu, włączyć sobie grida, czy, czy jak wyjdzie nowa formuła, że, że w tych, w tych grach się po prostu pościgać. iRacing zostawić dla prosów, bo gra jest, jest trudna, łatwo wylecieć z toru, jazda jest ciężka, trzeba naprawdę się nauczyć tej jazdy, ale jednak ten pay to play do mnie nie przemawia. Jestem ciekawy czy, czy jakbyś miał playkę to by nie było wskazane, żebyś sprawdził właśnie i Gran Turismo i Assetto Corsa, który jest takim symulatorem. A właśnie Assetto Corsa jest na te chyba. Tak, na Steamie jest, nawet chyba dwie części są. No, no to, to sobie sprawdź, bo tam model jazdy był nieźle podkręcony. Ale chętnie bym też te gran turismo sprawił. Nie, no, bo jednak Assetto Corsa to też gra, którą kupuje się raz i po prostu się jeździ, a nie jak w iRacing, że, że trzeba kupować tak, samochody. Tak, tak, zdecydowanie. No ale tam jakby model jazdy jest bardzo niewybaczalny i ogólnie wiesz, można powiedzieć, że mechaniki mocno symulacyjne takie, takie są wykorzystane, nie? To muszę, muszę posprawdzać, bo jednak kierownicę, jak już jak już mam, to, to lepiej wykorzystać. Najbardziej czekam na nową formułę, żeby po prostu na kierownicy pośmigać sobie w sezonie. I chyba tyle o tym, o tym i racingu, bo bo jednak chciałem o tym systemie tak trochę napomknąć, bo nie nagrałem się właśnie przez to, że, że, że jest tak drogo. Nie chciało mi się po prostu kupować i brać udziału w zawodach online, gdzie musiałbym wydać, nie wiem, 50 euro, żeby sobie rozegrać zawody, więc odrzuciłem sobie po prostu tą grę. I wróciłem trochę do multiplayerowych szczelanek. I jako, że mam jej akces na, na Xboxie, to postanowiłem ściągnąć Battlefielda piątkę i dać mu szansę. I skończyło się tak, że po jednym meczu wyrzuciłem to z dysku. O proszę. Jednak Modern Warfare to, to jest mój numer jeden, jeśli chodzi o strzelanki multiplayerowe. Czułem po prostu w Battlefieldie czułem się bardzo. Jakbym wpadł do jakiegoś wielkiego kubła chaosu. Ciekawe, i... jak teraz będzie wyglądał nowo zapowiedziany Free to Play. No właśnie i o tym chciałem też trochę powiedzieć, bo w Modern Warfare wróciłem trochę do Modern Warfare, pojawił się tam system sezonów i tak dalej, już wyszedł drugi sezon. Mamy y, trochę mi mikropłatności wprowadzone w grze, gdzie możemy naprawdę kupować nawet zegarki na rękę i pojawiło się ostatnie głośne, że można sobie kupić zegarek, który ma Tamagotchi w sobie. Możemy sobie hodować swojego stworka, grając w grę multiplayer szczelankę, grając w Koda. Możemy sobie na ręce grać z Tamagotchi. <laughs> więc takie, takie kosmetyczne rzeczy, ale naprawdę ceny z kosmosu nie kupiłem kupiłem sobie jedynie dostęp do sezonu, co daje mi tam dodatkowe skórki, dodatkowe postacie i tak dalej, kupiłem sobie to no i sobie gra w Modern Warfare znowu i dzisiaj właśnie, czyli 10 marca jest, jest premiera tego trybu Warzone, który jest free to play, każdy może sobie ściągnąć każdy może sobie zagrać i przy okazji premiery tego trybu pojawił się update, który miał 60 gigabajtów. Ja już. Krysten, ty sprawdziłeś, ile kod teraz zajmuje na dysku? Tak, tak, no właśnie, właśnie miałem powiedzieć, właśnie kolega mi przed chwilą e, napisał, że na tą chwilę 159 giga e, plus ściągami mu się jeszcze 15 giga aktualizacji, chociaż to, to niekoniecznie będzie plus 15, no ale koło 160 na tą chwilę. No, no. 160? Drugo, drugo no to jest grubo, ale jednak ta gra jest co robić w tej grze więc to jest, dla mnie to 160 giga nie przeszkadza bo ja z tego wszystkiego korzystam co jest w tej grze oprócz tego trybu koopowego. i nie mogę się doczekać aż odpalę sobie ten tryb Warzone, bo podobno jest bardzo spoko i, i na pewno trochę o powiem w następnym odcinku jak już sobie to trochę ogram i sprawdzę, mam porównanie do PUBG, bo grałem w PUBG, mam porównanie do Fortnite'a i mam porównanie do ostatniego koda, gdzie też był po prostu tryb Battle Royale, więc, więc na pewno coś powiem w następnym odcinku. Chętnie sprawdzę i, i wrócimy dobra. jeszcze do tego na pewno za dwa tygodnie. I z gieresz jeszcze graliśmy Wolfensteina, ale to zostawię, zostawię już Tobie, Christian. Yy, Zostawisz no. to mi? Tak, no. no dobra, dobra, spoko. Dobra i, i w sumie tyle, co, co grałem. Miałem trochę jeszcze seriali. Yy, ostatnio na Netflixie pojawił się ciekawy serial który nazywa się Loki and Key. Nie wiem, czy słyszeliście o tym serialu. Opowiada o rodzinie Loki, która w tajemniczych, w tajemniczych okolicznościach, to znaczy, nie będzie spoilerem, jak powiem, że ojciec, czyli głowa rodziny Loki, zostaje zabity przez swojego ucznia. Był psychologiem szkolnym i rodzina Loków, bo tak odmieniałem w serialu, rodzina Loków przeprowadza się do miejsca czyli ich domu gdzieś tam gdzieś tam od przodków, gdzieś jakiś dom, który nazywa się w tym świecie Keyhouse. I okazuje się, że ten dom kryje w sobie wiele tajemnic i tymi tajemnicami są przy różnej maści klucze, których używa się dla ludzi. Te klucze są dla ludzi. Przykład takiego klucza. Możemy e, paść na ziemię i zamienić się w ducha, jeśli sobie włożymy go w głowę. Czy możemy uruchomić, yy, stworzyć sobie drzwi i wejść do, do swojej głowy tymi drzwiami i z, z, wyrzucić coś ze swoich wspomnień. Więc takie klucze, klucz, który do szafki, jak włożymy coś do szafki, to po prostu ta rzecz zostanie naprawiona, jeśli jest zepsuta. Więc różnej maści klucze i okazuje się, że nie jest tak kolorowo z tymi kluczami, że że wszystko fajnie kolorowo, bo jest yy, demon, który chce te klucze odzyskać i narobić trochę zła. I, i na tym się opiera cała, cała cała historia, na tych kluczach demonie i tajemniczej śmierci. Jednak okazuje się, że w tej śmierci tego ojca jest trochę trochę tajemnicy, więc yy, robi się ciekawie, ale serial nie jest idealny. Wkurzała mnie trochę trochę jako całokształt byłem zawiedziony na końcówce. Na początku mi się bardzo podobało. Gra aktorska trochę kuleje. Muzyka jest trochę, trochę nie pasuje do tego, co się dzieje. Mi się przypomniała mi muzyka Harry'ego Pottera. Nie wiem, czy to jest chyba dobre skojarzenie, bo w, jak zawsze jak gdzieś słyszałem jakąś muzykę w, w tym serialu, to kojarzył mi się Harry Potter więc nie pasował to, to trochę do tej całej otoczki. Niby ta magia, niby te klucze, ale gdzieś tam jednak ta muzyka była trochę, trochę słabo wpleciona. No i czasem postacie i dialogi, które, które stały się irytujące, ale sam pomysł z kluczami jest świetny. Na pewno będzie drugi sezon. I po obejrzeniu pierwszego warto obejrzeć, ale myślę, że drugi to też nie napalam się jak, tak, tak bardzo po, po pierwszym sezonie. Może będzie spoko, może poprawiam te błędy, które, które narobili podczas sezonu pierwszego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Yy, polecam. Jeśli ktoś ma z 10 odcinków, yy, więc nie zajmuje to dużo czasu, warto zobaczyć. Polecam. I drugim serialem, jako że zbliża się nowy sezon Formuły 1 to wyszedł serial Formuła 1 jazda o życie, sezon drugi, który podsumowuje wszystko, co się wydarzyło w zeszłym roku. Dla fanów yy, wyścigów pozycja obowiązkowa na pewno, jest tam nawet nasz Robert Kubica miał, miał tam swój, swój etap, bardzo mało okroili go, co spotkało się z wielkim hejtem ze strony polskich fanów, że jak to Kubicy, naszego bohatera narodowego jest tak mało, więc nie dogodzi się polskim fanom. Ogólnie serial przedstawia wszystkie wszystkie tam historie, które się wydarzyły w zeszłym sezonie Formuły 1 i jeśli ktoś nie wie, czym jest Formuła 1, to, a chciałby się zainteresować Formułą 1, to ten serial, jak zarówno jak i sezon pierwszy, jak i sezon drugi, to jest takie ciekawe wprowadzenie, żeby się po prostu wejść w ten świat i zainteresować się tymi wyścigami, więc jeśli ktoś lubi wyścigi i, i całą otoczkę wyścigową, to polecam, a dla fanów Formuły 1 jest to pozycja na pewno obowiązkowa. Wyknałem to chyba w jeden weekend, bo, bo bardzo czekałem na to. I seriali tyle. Filmów y, Pulp Fiction dalej nie zobaczyłem. Oh. <grych> I, ale przeczytałem książki, bo złapałem się na tym, że, że chciałem w końcu zacząć grać w Metro 2035. I podczas włącz odpaliłem sobie nawet te Metro i nie zacząłem rozgrywki, bo w menu wyświetliło się, że gra jest oparta na książce Metro 2035. I w moim mózgu nagle hola, nie przeczytałeś jeszcze tej książki, a zaczynasz grę, która gdzieś tam jest oparta na tej książce? No to wyłączę. No. Nie ma gry, która nazywa się Metro 2035. Y metro Exodus. Y to raz. Dwa, <laughs> no. że... Metro Exodus jest kontynuacją tej książki. Ale było napisane na, na starcie gry, no. że gra jest oparta na książce Metro 2035. E, no bo to jest kontynuacja, więc to jest e, e, dalej. Czytasz sobie wszystkie książki, a to co masz teraz, to jest już wyjście na świat. Oni już wychodzą na świat. Dlatego w Exodusie grasz po świecie, a nie w tych kanałach, czy gdzieś tam w tych e, downach. Więc Exodus to jest kontynuacja książki. No, ale w książkach też jest y, wyjście na świat gdzie gdzieniegdzie. gdzie. No, to nie wiem, bo nie czytałem. Mm, nie spoilując, właśnie przez to wyłączyłem grę i jako, że miałem w mojej biblioteczce Metro 2035, zacząłem czytać. I jestem zachwycony, bo przeczytałem poprzednie dwie części Metro 2033-34, byłem zachwycony, klimat jest mega Czuć, czuć naprawdę zapach palonych szczurów i, i smak herbaty zaparzanej z grzybów. I wciągnąłem się naprawdę w Metro 2035 i chciałbym poznać naprawdę losy głównego bohatera, który nazywa się Artiem. No nie wiem, jak, jak z rosyjskiego akcentować Artiem. I losy Artiema e, naprawdę w tej szansy nagle tak zwane gówno wpada w wiatrak i zaczyna się wiele dziać. Więc więc jeśli ktoś nie zna Uniwersum Metra, to naprawdę po polecam, żeby sobie poczytać Dimitrija Gluchowskiego, Metro, całą sagę i, i chyba Metro stało się też takim kultem, że inni pisarze zajęli się po prostu tworzeniem w Uniwersum Metra i mamy nawet książki z Uniwersum Metra, które opowiadają gdzieś tam chyba o warszawskim czy krakowskim Metrze. Tak, tak. Ma... Mamy, mamy polskie yes, akcenty. Yes, są, są, są, tak naprawdę jest, jest, jeśli ktoś lubi takie klimaty, to jest, jest, co, jest o czym czytać z tym całym uniwersum. No i drugą książką, którą skończyłem czytać jest e, autobiografia Bruce'a Dickinsona. O, e, mam ją też. No. Wiesz, no. do czego służy ten przycisk? Na tym? Tak, tak. Okay, dobrze. Przeczytałem. E, jeszcze bardziej po tej autobiografii zżyłem się ze zespołem Iron Maiden jeszcze bardziej czekam na koncert, który jest zaplanowany w Kolonii i mam nadzieję, że z powodu koronawirusa nie odwołają tego koncertu, bo byłoby mi smutno trochę. Napaliłem się po tej autobiografii, żeby zobaczyć Maidenów, więc trochę by było szkoda. I Bruce Dickinson opowiada naprawdę o, o swoim życiu od początku do teraźniejszości, o tym, jakim był, jakim był uczniem, jak doszło do tego, że zaczął śpiewać i, i to, co mu się przytrafiło w 2015, czyli rak języka wszystko bardzo szczegółowo pisał, że naprawdę do tej postaci Bruce'a Dickinson'a czuję naprawdę szacun i hmm. naprawdę serce mi pęknie, jak odwołają mi koncert. Hmm. Jeśli ktoś lubi ciężką muzykę, klimaty muzyczne i tak dalej, to autobiografia jest pozycją wartą przeczytania. No, ona taka ciężka to nie jest. No, no a, Jednak Iron Maiden to jest, to jest filar muzyki metalowej, więc... No może tak... Ale to to nie ten, nie ten podcast. Okej, okay. okej. Okay. Coś jeszcze, Michale? Ode mnie to tyle. O, już. Dobra. E, 57. No dobra. E, słuchajcie, no to teraz ja może zacznę od... Zacznę od gier. Nie, może nie. Nie. E, zacznę od filmów, bo wydaje mi się, że na grach się zatrzymam po prostu. Dobra, pierwszy film. Słuchajcie, Pasażer leciał sobie na Kanał Plusie, obejrzałem z Liamem Nisonem, czyli koleżką, z który grał e, e, moją zajebistą trylogią głównego bohatera, grawu prowadzonej. Uprowadzonej. Kojarzycie go też ze Star Warsów, tutaj ma taką historię, że jedzie sobie pociągiem, fajna fabuła jest. Jedziesz sobie pociągiem, akurat stracił pracę, akurat mu się wszystko jebało, a on kiedyś tam jest agentem ubezpieczeniowym, a kiedyś był policjantem, jakimś tam nawet dobrym policjantem i, i jakaś babka mu mówi, że musisz znaleźć kogoś w tym pociągu i dostaniesz za to bardzo dużo pieniędzy. No i what the fuck, what the fuck I okazuje się, coś tam zaczyna się dziać w tym pociągu I w ogóle jest fajna opcja w tym pociągu I w ogóle fajne rzeczy się w tym dzieją Bardzo mi się to podobało, zresztą tego aktora bardzo lubię e, Więc bardzo fajny, przyjemny film e, Ale taki, taki do polecenia Ale nie specjalnego Więc pasażer e, Słuchajcie, kolejną rzeczą ze, ze, ze względu na to Że mamy e, e, Na Netflixie dodali te bajki Tego Ghibli, całe e, te anime Prosto z Japonii, to zaczynam sobie oglądać te niektóre, które jeszcze nie oglądałem. Więc obejrzałem sobie podniebną pocztę Kiki. Bardzo fajna bajka. No, tutaj o takiej młodej czarownicy, która zostawia sobie dom i podróżuje sobie po świecie. No i chcę zacząć dorosłe życie Bardzo fajne, bardzo przyjemnie się to ogląda W ogóle te bajki są mega I bardzo dużo uczą Mają bardzo fajne przesłania Więc jak najbardziej polecam Tego typu rzeczy Tych bajek naprawdę jest dużo Słuchajcie, kolejną rzeczą Anihilacja, w końcu odpaliłem sobie tą anihilację Jestem rozdarty, bo Z jednej strony jest to dobry film A z drugiej strony jest to chujowy film no To też chciałem zobaczyć Anihilację no właśnie, ee, bo po, powiem wam, że końcówka jest taka no pojebana, końcówka jest pojebana w tym filmie, taka taka, taka trudna, dająca do myślenia i tak what the fuck i tak nie wiesz co się dzieje, ale cały ten przebieg filmu jest taki dziwny dosyć, jest to trudny film, niekaż, e, większość osoby osób się on nie spodoba, jeżeli, jeżeli jesteś targetem To wyniesiesz z tego filmu bardzo dużo Jeżeli nie jesteś targetem To stwierdzisz, że ten film jest chujowy I po prostu ta, to jest taki film Jest on specyficzny, jest on dosyć trudny Wiele wiele osób go poleca Ale mi się on z, tak średnio podobał I ja w sumie bym go nie polecał za bardzo On jest chyba na Netflixie, nie? Tak, tak, no wziąłem go właśnie z Netflixa Lubię po prostu Natalie Portman i musiałem go obejrzeć ze względu na niej trochę się zestarzała, ale, ale, ale nie aż tak bardzo w sumie ma 38 lat, więc dalej jest jeszcze młoda możecie obejrzeć możecie obejrzeć, ale powiem wam, że ten film jest pojebany. pod koniec naprawdę jest pojebany i what the fuck i jest parę takich dziwnych sytuacji z dupy, zastanawiacie się what the fuck, przecież normalnie osoba by się tak nie zachowała, nie? No, to to, obejrzałem, słuchajcie, obejrzałem sobie jeszcze taki film oszustki, Hustle. Jest to na Netflixie, przynajmniej moim, bo na waszym może nie być, co ciekawe. E, to jest z Annie Hathaway i Rebel Wilson, tą to, to taką, z, z taką grubą, która jest śmieszna. E, e, to opowiem wam, że e, fajna komedia, ale bez szału. I słuchajcie, i wczoraj, wczoraj w ogóle obejrzałem ostatniego x mana czyli Mroczną Phoenix. Nie wiem, czy oglądaliście tego X-mena, ale powiem wam, że faktycznie jest to najsłabszy X-men, jakiego w ogóle oglądałem. Powiem wam, z czego to się bierze. Oczywiście bardzo bardzo lubię tych aktorów, którzy tam grają. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tam gra James McAvoy, Charlesa Xaviera, który jest fajnym aktorem. Gra też Michael... W Fassbender, którego możemy kojarzyć na przykład z Prometeusza. Bardzo fajny aktor, on, on gra Magneto, czy mamy tą Jennifer Lawrence, która grała w Głodnych Grach, czy Hungry Games, czy jakim tam, którą też bardzo lubię, ale, ale e, e, aktorzy spoko, ale powiem wam, że może nie tyle scenariusz dał tutaj dupy w tym całym filmie, co to, że Film X-Men nazywają się Mroczna Feniks. Mroczna Feniks, czyli ta nasza Sophie Turner, która gra też w grze o Tron, Sansa Stark. Tak? Ta ruda, wysoka dziewczyna. I powiem Wam, że ona nie jest dobrą aktorką. Nigdy jakoś przesadnie mi się nie wybijała, poza po prostu rolą, którą miała. I dalej tu, tu jest. I cały ten film opiera się niestety na niej na osobie, która po prostu nie jest zbyt, dobrą, zbyt dobra w tym, co robi i dlatego ten film polek, no, polek, Pole, ale właśnie myślę, że ze względu na to, że cała, cały scenariusz, cała fabuła była powiedziana właśnie w oparciu o tą osobę i ona wzięła ten cały ciężar i go nie udźwignęła i film leży cały. No. Robimy film o nie zawodowcy, jeżeli aktor jest chujowy, no to film jest chujowy. No. E, nie dała rady, nie dała rady i wcale się nie dziwię, myślę, że Jennifer Lawrence jest zdecydowanie lepszą osobą i ona, ona by spokojnie dała radę szczególnie, że na przykład w Pasażerowie bardzo mi się podobała, w takim też filmie gdzie tam w kosmosie była i ją nie, nie o widzisz, chciałem nie dzisiaj o tym filmie wspomnieć przy, przy no. recenzji The Outer World. no właśnie, więc tam bardzo fajnie zagrała koleżka Star-Lord ją niestety obudził, ale to był bardzo fajny film i ona tam świetnie zagrała i ona lepiej by była jakby to, na przykład była wkurwiona Mystic czy Raven, czy, czy ktokolwiek niż, niż właśnie ta Sophie Turner no tak ci jak no naprawdę bardzo słaby X-Men, naprawdę bardzo słaby X-Men ja mam tylko nadzieję, ten nowy zaraz wychodzi już niedługo, to miał być te, taki alla la horror, teraz dalej mu kategorię wiekową trochę mniejszą chyba koło 13 albo 15 lat więc to już nie będzie taki hardcore jak miał być a, ale i tak da, daje duże szanse daje duże szanse temu filmowi, bo może być fajne, może być właśnie coś innego, ale właśnie w klimatach bohaterów, więc sam jestem ciekaw jak to wyjdzie Uff. Dobra, to powiedziałem to, co miałem powiedzieć, jeżeli chodzi o filmy. Serialy. Słuchajcie, seriale u mnie jest po staremu z tym, że ruszam te roboty, prawie kończę te roboty, czyli seks, seks, roboty i coś tam e, z Netflixa. Te 5-10-15-20-minutowe odcinki. E, powiem wam, że jak się to tak ogląda naraz, to jest chujowo. Od czasu do czasu fajnie jest to wrzucić. E, ze względu na to, że to po prostu obejrzę cztery odcinki tego, zajmie mi to pół godziny, bo to jest krótkie. I później w sumie nie pamiętam, co oglądałem. E, Pewam, że, że pomimo tego, że to jest fajne, to naprawdę świetnie się ogląda. Ma, ma, ma na ogół jakieś fajne przesłania. E, świetnie wygląda. Rewelacyjnie wyglądają te roboty i to wszystko. Naprawdę to, to, to robi du dużo, dużo, bardzo dużo. To brakuje mi jakiejś większej głębi w tym wszystkim. E, znaczy, może też ze względu na to, że to wszystko jest takie krótkometrażowe, tak, że to jest naprawdę krótkie. E, mo może szkoda, że te odcinki nie są troszeczkę dłuższe, żeby można więcej było z tego. Wyjąć, wyciągnąć Ale faktem jest, że, że No jest to dobre Wiem, że będzie drugi sezon tego ja Jeszcze tego nie skończyłem Zostały mi tam 3-4 odcinki Ale, ale fajne to jest, fajnie się to ogląda No dobra, słuchajcie To teraz chciałbym przejść do gier eee, Więc tak Pierwszą rzeczą, tak wytnę to eee, Drugą rzeczą jest to, że Eee, pograłem sobie w e, Death Stranding w końcu przeszedłem i jeżeli Rafał mówił o tych cutscenkach to powiem wam, że pod koniec w Death Stranding jest od chuja cutscenek, od chuja ja odpaliłem grę na go, godzinę powiedzmy i 10 minut pograłem a resztę oglądałem e, fakt faktem, że przy końcu ble, ble, dużo się dzieje powiem wam, że na końcu jest fajny mindfuck ale nie jest taki, że że naprawdę rozwala e, jest w porządku nie domyśliłbym się tego normalnie e, można ło, ło, fajnie, fajnie, ale ale bez przesady. Więc nie wiem, co tam Tomek w tym widział wielkiego. Pozdrawiam Tomka. E, więc to e, okazuje się, że platyna jest strasznie, ale to strasznie e, monotonna i strasznie długa. Chociaż zabieram się do niej, e, to powiem Wam, że będzie dramat. Jest dużo rzeczy do zrobienia. E, e, nie wiem, koło ko 45 godzin Ty mam, 50 a platyna jest na 130, więc e, nie, nie wiem... O To jeszcze trochę przed No tonem. właśnie właśnie zastanawiam się, czy, czy kurczę, faktycznie tak jest, czy ja nie wiem, co ci ludzie robili, że im tyle to zajmuje. No nie wiem, e, jeszcze zobaczę. Nie wydaje mi się, żeby aż tyle godzin potrzebował, żeby zrobić tym platynę, aczkolwiek no to, to będzie monotonia niestety. E, słuchajcie, i ze względu na to, że oczywiście Slade the Spire cały czas, ale już sobie mam, mam tego dość... E, Dwie rzeczy e, chciałem powiedzieć. E, hand, e, czekajcie, e, o Boże, nie wiem, a Smite, nie wiem, czy kojarzycie taki Smite, taką mobę. Oni zrobili taką karczankę Hunt of the Gods. E, I ostatnio chciałem ją sobie odpalić, cały czas mam ją zainstalowane, chciałem się e, ją odpalić i słuchajcie, na grze nawet nie miałem kłódki czy czegoś takiego, tylko miałem wykrzyknik w e, trójkącie. What the fuck? W ogóle pierwszy raz widziałem taką ikonkę na PS4, na jakiejś grze i w ogóle patrzę, co to jest i okazuje się, że dane, które posiada ta gra nie mam nie mam na dysku, czy nie istnieją, czy coś. No dobra, nie, nie wiem, co jest i tak sobie pomyślałem, kurde, wejdę do sklepu, zobaczę nie? i patrzę, nie ma tej gry w ogóle w sklepie. A to jest gra online, typowolna, bo to jest karcianka free-to-play. E, później wchodzę sobie na, normalnie na, na świat i jest, okazuje się, że 1 stycznia wyłączyli serwery. Nie? E, a szkoda, bo miałem ochotę w to sobie tam pograć, przypomnieć, bo dużo kiedyś w to grałem, więc gra już nie istnieje. E, no ale ciekawe, no oczywiście ją usunąłem. E, to to jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć. Drugą rzecz, którą chciałem powiedzieć, to tak, ten szpital trochę pograłem, właśnie ściągnąłem jeszcze coś ściągnąłem fajnego, już nawet nie wiem. E, Ori będzie jutro. E, pozdrawiamy Rafała. I e, powiem wam, że odpaliłem grę, która nazywa się Division 2. Drugą część Division, zrobiłem sobie postać, wszystko fajnie. E, pograłem chwilę, o Boże, feeling strzelania w tej grze jest po prostu przepiękny. I e, Boże, jakie to jest dobre. E, I powiem wam, że wkurwiłem się trochę na Division 2, bo słuchajcie, okazuje się, że e, okazuje się, że ta gra ma bardzo dużo aktualizacji, chyba jakieś w ogóle DLC niedawno wyszło kolejne, w ogóle gra jest chyba za 40 zł, była, czy za 30, czy, czy w ogóle super tania jest e, no nieważne. I mi nic nie powiedziałeś, że kupujesz. E, bo ja jej nie kupiłem, ja po prostu dziwnym trafem ją dostałem. Aha, e, tak, ale jak coś. Mogłeś to... dać cynka, bo była chyba promocja. No, więc... ale nie wiem, czy dalej nie ma, wiesz? E, musisz e, zobaczyć. To zobaczę po nagraniu. Ale jak, ja sami... jak coś, to możemy dalej grać, bo, bo ja chwilę pograłem e, i zastanawiam się, właśnie, znaczy wiesz, jakbyś, jakbyś miał. A, tylko że ja mam na playce ją. Michale. No tak, ja bym okay. też na playkę kupił. No dobra, Bo no to... jednak dobrze się bawiliśmy w Wolfensteinie, o czym zaraz pewnie opowiesz. Tak, I wtedy by. padło, może byśmy lepiej zainwestowali za ten czas, żeby pograć Deviant dwójkę. E, słuchaj, e, dla mnie bomba, e, jak coś, to bardzo proszę, jak kupisz, na pewno będę grać, jestem chętny. Obczaję, czy jest promocja, jak jest promocja to biorę Okej, okay, więc chcę tylko powiedzieć o tym Division 2, że wszystko fajnie, że grałem że i tak dalej, i tak dalej I... A, jeszcze jedna ciekawostka 105 giga, żeby nie było, nie? Divi no Division 2 105 giga, aż się dziwia 104 albo 105 eee, i słuchajcie eee, patrzę sobie oczywiście standardowo trofea w jedynce mam platynę, więc w dwójce czemu nie, fajnie się w to gra słuchajcie, wyobraźcie sobie, że gra przez DLC któreś jest popsuta i nie można zrobić platynę, okazuje się, że jedno jakieś trofeum jest, w które musisz coś znaleźć w tej dark zonie eee, w tej martwej w tej strefie, czy jakoś tak i po prostu albo nie ma tego miejsca, albo jest gdzieś ukryte albo coś się stało z tym miejscem. Więc trofeum jest teraz nieosiągalne nie można go zrobić. Nie wiem, czy twórcy e, chyba coś tam będą kombinować, żeby, żeby dało radę zrobić platynę, ale na dzień dzisiejszy w Division 2 nie można zrobić platyny, nie? E, gra jest trochę uszkodzona. E, dobra, słuchajcie, i to tyle. Oczywiście pograłem jeszcze troszeczkę na Xboxie w Gearsy piątkę z Rafałem. Było zajebiście. Mam nadzieję, że za tydzień też pogramy, a nie, nie pogramy, kurczę, paski się kończy, ale naprawdę jest, grało mi się super, nie jest piękne w tej grze, ja chciałem natomiast powiedzieć, bo mamy mało czasu, a chcecie, żeby chcę, żebyście powiedzieli o swoich grach, chciałem tylko powiedzieć szybko, nie będziemy mówili o koronawirusie, jak jest w Anglii, w Niemczech, w Polsce, bo nie mamy na to czasu, chciałem tylko się spytać, Michale, w takim razie ciebie, jak Final Fantasy VII demo? O widzisz, mnie, o, grałem, chciałem po powiedzieć, ale, ale gdzieś mi to wyleciało z notatek. Yy, muszę przyznać, że nie jestem fanem Final Fantasy i nigdy nie grałem. Jednak Final Fantasy seria kojarzę z tego, że gdzieś tam sobie kiedyś czasem siedzę przy, przy Twitchu i sobie oglądam jak inni grają Finala i nigdy nie śledziłem tych newsów, że wychodzi remake siódemki. Ale jak się okazało, że, że remake siódemki jest dostępny do pobrania jako demko, to oczywiście, że skorzystałem z tej okazji i jestem zadowolony. Jestem bardziej pozytywnie zaskoczony, niż myślałem, że będę. I myślę, że po ograniu w demko kupię po prostu, jak wyjdzie. Może nie od razu w premierę, bo gdzieś tam mi premiera koliduje z dumem na którego najbardziej czekam, mhm. ale gdzieś tam jak na pewno cena trochę spadnie do po, poniżej tych, nie wiem, 50 euro, to chętnie za to się zabiorę. Mhm. Co mi się spodobało? Mamy... Widzę, że przebudowane style rozgrywki, bo stary, stara siódemka to była jednak graturowa i, i z innym w ogóle widokiem i tak dalej. I tutaj akcja toczy się bardzo płynnie. Jest. Po prostu zrobił się taki slasher z tego? Czy, czy, nie no wiem tak, czy mogę, tak, mogę tak, tak, takiego tak. porównania użyć. E, po, powiedz mi, czy ty grałeś, e, czy ty grałeś, e, Michale. E, Przeszedłeś całe te demo? Byłem na ostatnim Bosie. Ja też byłem tym... na ostatnim Bosie, dobra, więc super. E, wiesz co, bo e, osobiście, jak myślę sobie ja, ja, japońskie RPG, to myślę turowe japońskie RPG. E, ja też, bo I z, się... tym pod, z tym założeniem podchodziłem właśnie do tej gry, że to będzie gra turowa, a no. tu nagle pozytywne zaskoczenie. Tak, tylko e, nie, tylko chcę po prostu powiedzieć, bo ja bardzo dużo na przykład wygrałem w Grandie. E, tam było taki stary RPG, możesz nie znać i tam właśnie było to troszeczkę w tego finala starego też grałem w siódemkę i powiem ci, że ja osobiście wolę jednak tu, turowe RPG japońskie i powiem ci, że ten system walki jest fajny dobrze się w to gra ale dla mnie jest tam zbyt dużo chaosu w tym wszystkim. O właśnie, chaos tego słowa też chciałem użyć, bo na początku nie umiałem się połapać po prostu w tej grze Gdzieś tam pokazywało mi samo uczek tutaj kwadracikiem, ciosaj, ciosaj, ciosaj i powoli dochodziłem do tego, że są umiejętności do wykorzystania pod, pod X-em i gdzieś tam ta, ta, ta rozgrywka, gdzieś się, gdzieś się zaczynam gubić, nie wiem kogo targetować, kogo z przeciwników yy, na, na początku bić i tak dalej i później w tym demku dochodzi druga postać i już wkrada się totalny chaos. Ja, ja, ja w ogóle I... dopiero pod koniec zorientowałem się, że jeszcze można tam tej magii używać na te M-Pointsy. M no, ja się zorientowałem przy ostatnim bosie, no no. który tam, ty, ty, tym, tym dużym kolesiu, tak, i tak, tym dużym przez boss. to zginąłem. Przez to miałem naprawdę trudności z pokonaniem bossa, bo nie wiedziałem, że takie, te, są takie umiejętności, które można tam wykorzystać i w ogóle chyba ten ten postać, jak się nazywał ten ten główny bohater, wypadł mi to z głowy Cloud chyba, tak? Cloud, Cloud no Cloud Cloud ma też e, dwa rodzaje walki, że może być e, jakiś tam bardziej używać magii i tak dalej i też może robić być skoncentrowany na silnych ciosach, więc żonglowanie z stylem walki jest naprawdę pokaźne w tej grze i myślę, że jakbyśmy mieli tam, nie wiem ile jest maksymalna później e, ilość członków drużyny, ale jak Byśmy mieli cztery do operowania, to naprawdę by chyba był niezły chaos. Mhm. I, e, i... A może być, tak, bo ja nie wiem, czy w normalnym finalu chyba, chyba do trzech było. Wydaje mi się, że trzy postacie były. No nawet jakby będą trzy, to będzie no, tak, sporo do, e, do klikania. E, będzie, bo ja, ja tam w ogóle zastanawiałem się, kurczę, czy atakować go normalnie X-em, czy zatrzymywać... Aha bo, tam jeszcze... Aha, bo tam jeszcze był ten system, że jak zatrzymujesz, to musisz mieć... E... E, musisz mieć e, tak jakby coś tam odblokowane. tam e, Jak punkty akcji. Coś punkty się... akcji tak Czyli nie możesz tego zawsze robić, musisz czekać, aż ci się odblokują i wtedy, jak ci się odblokują, możesz robić jakiś tam atak. E, tak, to, to też z tym było. Znaczy jest to dosyć ciekawe podejście do walki, tak bo to wydaje mi się, że to jest takie bardziej współczesne w tych rpg bo to nie wiem, pierwszy raz się z tym spotykam. Rafa mówił, że w, w Kingdom Hearts e, 3... Już też jest w czasie rzeczywistym. Ja też tam patrzę jakimś staroceń i też tak było, więc chyba po prostu już tak tego turowego za bardzo nie ma. Teraz właśnie wszystko idzie w tą stronę, nie? Tak, więc może to tak. A, ale, ale na przykład jak tam jest grafiką u Ciebie? Bo powiem Ci szczerze, że grafika jest całkiem fajna, ładna i tak dalej, ale spodziewałem się jednak, że będzie trochę lepsza. O, nie oczekiwałem zbyt wiele jestem pozytywnie zaskoczony. Grafika mi się podobały, tak samo podobały mi się muzyka jak i jaki klimat japoński. Jest taki klimat japoński, że bo nie zawsze gry japońskie przy mogą przypasować każdemu, ale tu tutaj ta japońszczyzna w cudzysłowie jest zrobiona tak, że może się, na że jest przystępna dla wszystkich. I nie byłem nigdy fanem JRPG-ów i gier typowo japońskich, jak tam, Yakuza i tak dalej. Ale w tym przez tego finala, właśnie przez ten cały klimat yy, azjatycki nabrałem ochoty, żeby po prostu wziąć Switcha i nadrobić JRPG, które są na Switchu. Wiadomo, że to są pożeracze godzin i tak dalej, ale na przykład zacząłem, z, z, dodałem sobie do, do kolejki, do, do listy życzeń na Switchu Xenoblade i Octopath Traveler, chyba jest ta, taka gra JRPGowa, turowa. Mhm. I przez to, że ten final mi się tak, te demko tak, tak spodobało, to mam planach nadrobić trochę tej japońszczyzny na Switchu i zobaczyć, co te co RPG turowe mają do zaoferowania. Mhm. No ja, ja ewentualnie pogramem sobie tylko w tego Kingdom Hearts, nie? E3. O, to też. Po, po tym, co Rafał opowiadał, też chyba sobie wrzucę to na listę. Tak, yy, tak to jest taka gra, którą chciałem. Dobra, więc chciałem tylko to powiedzieć, więc ty jesteś kupiony. E, mi się bardzo przyjemnie grało, e, nie powiem. Bardzo fajnie mi się w to grało, no ale ze względu na to, że jeszcze przez najbliższe 3 dni i więcej będę miał Game Passa. Nie widzę sensu na razie kupować gier. E, dobra, to w sumie tyl, to tyle. Słuchajcie, e, nie ma co, nie ma wiadomości. Rafale, grałeś tego Frostpanka, no to opowiedz, bo ja też trochę grałem. Mm, no dobra, no to w dużym uproszczeniu. E, Rospan tak naprawdę jest grą budowniczą i surowej połączoną w jednym, tak? Tam jakby e, cały scenariusz opiera się na, e, na historii, że e, nastąpiła era lodowcowa, no i, i trzeba się ogrzać, e, jakiś tam. Ekipa uciekinierów, powiedzmy garstka ludzi rzędu rzędu setka, w tym jakieś kobiety i dzieci lądują na, na takiej kotlinie, w której sobie stawiają generator węglowy, generator ciepła zasilany węglem i, i, i tam sobie zaczynamy powoli budować bazę. I standardowo mamy upływ czasu, który regulujemy, budujemy sobie jakieś podstawowe kopalnie i tego typu rzeczy, tam zbieramy surowce w oparciu o to zbieranie, no zarządzamy zasobami, krótko mówiąc, tak? Za, zarządzamy zasobami na początek ludzkimi, a potem, yy, potem też tymi, które zaczynamy zdobywać i, i wydobywać, żeby nam po prostu ich nie brakowało. Yy, no i, i, i... Standardowo to, co jest w sumie najprzyjemniejsze w takich grach, czyli ulepszenia, odkrywanie nowych rzeczy, rozbudowywanie tej mapy, zaspokajanie tych, tych różnych potrzeb naszego małego społeczeństwa, przy czym to społeczeństwo jest, tak jak zresztą rozmawialiśmy kiedyś o tym, ono jest wiecznie niezadowolone. Tak naprawdę dwa paski, które mamy na dole, to og określają y, pasek jeden nadziei, a drugi niezadowolenia. To są, to są dwa paski, które podstawowo musimy, y, musimy dbać, żeby nie przekroczyć jakichś wskazanych y, elementów. Jeżeli nadzieja spadnie do zera lub jeżeli niezadowolenie wzrośnie na maksa, to tak naprawdę jest twój deadline jako zarządzającego tą, tą wioską i cię wykopią, jeżeli po prostu nie poprawisz stanu rzeczy w przeciągu jakiegoś tam krótkiego terminu. I tak też się skończyła moja rozgrywka za pierwszymi kilkoma razami, że, że nie podołałem. Ale potem jak trochę te mechanizmy e, tej gry poznałem i wiedziałem jak najlepiej zrobić, żeby e, szybko pewne pewne zasoby gdzieś tam wydobyć i żeby zadbać o te podstawowe ich potrzeby, które cały czas się pojawiają nowe i cały czas e, można powiedzieć, że rosną, tudzież się zmieniają. E, można można sobie przez to było przebrnąć. Standardowo te scenariusze, które w tej grze są wrzucone, w tym, tym główny mają zapisane jakieś elementy konkretne, fabularne, które powodują natychmiastowe zmiany celów tej, tej gry. Jakby graci ci podrzuca te cele trochę szersze niż tylko przetrwanie, bo szukamy w jakiś sposób, badając tereny dookoła, dookoła tej naszej osady wsparcia, to nam daje też zasilenie w postaci uratowanych jednostek. Moja baza na koniec miała chyba około 400 czy 500 osób nawet, względem początkowych stu, więc tak naprawdę już wtedy zarządzanie, yy, zarządzanie jakby zasobami tymi osób pracujących nie było kompletnie problemem. Natomiast można też było ich wcale nie ratować, nie przyjmować do, do bazy, bo załóżmy, wiadomo, że to potem trzeba wyżywić, nie, towarzystwo, czy też zapewnić im dach nad głową i schronienie. No i oczywiście to schronienie musi być ogrzewane. No i takim kluczowym elementem, który z tego wynika właśnie, jest to ogrzewanie, czyli temperatura, która początkowo, ma tam chyba minus 30, minus 20 stopni i coraz bardziej, coraz bardziej, im, im bardziej się zagłębiamy w rozgrywkę, ta temperatura potrafi spadać. Potrafi spadać na dzień czy, czy tam na noc, na dwa dni, ale też zmierza do tego, że, że, że musimy być przygotowani na jakieś większe przymrozki i żeby nam po prostu ludzie wtedy nie poumierali i się tam całkowicie nie porozsypywali, nie? O, Poczekaj, Rafał, ja chcę tylko to dopowiedzieć, że w ogóle macie tam ta, coś takiego jak prognoza pogody, więc mniej więcej wiecie, że na przykład następnego dnia będzie cieplej albo zimniej. Jeżeli będzie cieplej to możecie sobie po prostu wasze zasoby przerzucić na zupełnie coś innego żeby, żeby za, za mocno nie podgrzewać. Jeżeli będzie zimniej no to albo jesteście na to przygotowani albo nawet jak macie zasoby to i tak możecie być nieprzygotowani, bo po prostu tam chyba trzeba mieć jakieś grube jakieś tam piece, tak? Rafale, bo już nie pamiętam no ogólnie Tylko... to wszystko budujemy na, na bazie koła, nie? czyli jakby cała baza jest budowana na tak jakby okręgu i kolejnych pierścieniach, które tak jakby na tym okręgu rozbudowujemy, bo, bo ten generator cieplny jest po środku, i on w pierwszej kolejności ma opcję rozbudowy swojej mocy, czyli jakby poziomów grzewczych temperatury a z drugiej strony ma opcję rozszerzenia zasięgu. No i wiadomo, że każde rozszerzenie powoduje, że musimy więcej zużywać węgla, musimy najpierw to wynaleźć i tak dalej, i tak dalej. No, tylko to, co chciałem dodać, no. jak Krystian powiedział, że robi się cieplej. Cieplej w tej grze to jest wciąż no tak, minus 30. No no. Tak, jakby tutaj nie, to, nie ma. To, że robi się że cieplej, jest... nie rozwiązuje problemu. Tak, tak. No tam... Nie ma opcji, że jest odpuszczenie, nie będę wam zdradzał, do jakich wartości temperatury yy, przefrunąłem przez cały scenariusz, ale no było grubo. Chyba minus 120 I... jest nawet. Nie będzie wam zdradzał, a, a... Nie będę zdradzał, ale, ale, ale Michał to zrobi. Ale to nie nie jest wice, raczej, to nie Michał chce coś powiedzieć. Michał chce coś powiedzieć, no dobra. No. Ale to nie jest raczej spoiler, że... Nie, jest to, raczej... To się... no, może nie. No. czy znaczy, wiesz co, nie, nie chcę wchodzić w te tematy, dlatego, że kwestia zmiany temperatury i, i tego, co się tam dzieje, jest mocno wpisana w kwestię fabuły całego, całego scenariusza, a ten scenariusz, pomimo, że tak rano, nie sprowadza, znaczy sprowadza się do tak naprawdę przyjemności z samej rozgrywki, tego, że chcemy po prostu ugasić wszystkie pożary i, i jakoś przetrwać tak naprawdę, bo cały czas jest, jest walka o przetrwanie. Ten klimat się mocno udziela i, i ta fabuła, fabuła też nam się udziela. Tak? Cały czas jakby czujemy ciężar tej odpowiedzialności, umierają ludzie, dzieją się tam jakieś tragedie. Tak naprawdę nie mamy tam zbyt wiele decyzji dobrych do podjęcia w kontekście, że są one jednoznacznie dobre. Oprócz tego, że zarządzamy y, stricte tymi naszymi y, zasobami, budujemy różne rzeczy, y, wynajdujemy różne rzeczy i tak dalej, to wprowadzamy też prawa obowiązujące w tym kryzysie i te prawa są bardzo fajnym mechanizmem, ponieważ możemy wprowadzić na przykład określenie, że dzieci mogą pracować w kuchni, że będziemy dodawać trociny do zupy, żeby po prostu bardziej zapychać głód, tak jakby, nie? W momencie, kiedy tam ciągle brakuje, załóżmy, tej żywności. Jakieś inne prawa mogą dotyczyć na przykład pochówku zmarłych, czy będziemy ich wrzucać do dołu i po prostu będzie dół dla zmarłych wykopany, czy zrobimy normalny cmentarz. I dlaczego mówię, że to nie są dobre decyzje, yy, że, że jest jednoznacznie dobra i zła? To jest w ten sposób rozpisane, że jeżeli zbudujesz cmentarz, no to jakby społeczeństwo będzie się lepiej yy, lepiej rozpatrywało na, na, na załóżmy twoje zarządzanie, że ich nadzieja będzie lepsza, poczują jakieś uduchowienie i tak dalej. Natomiast jeżeli po prostu wrzucisz te zwłoki do dołu, no to jakieś tam będzie delikatne niezadowolenie, ale z drugiej strony z tych zwłok będzie można potem korzystać i niejako pobierać narządy do leczenia ciężko chorych, nie do przeszczepów. Więc w gruncie rzeczy no, są tutaj dwie opcje, które, yy, które trzeba po prostu jasno konkretnie wybrać jedną z nich i, i się liczyć potem z tym wyborem, jak on zostanie tam oceniony. Yy, w pewnym momencie przychodzi taki, yy, taki moment, no to już powiedzmy w pewien sposób wejdę na fabułę, ale przychodzi taki moment, w którym musimy wybrać ścieżkę, yy, w jakim stopniu, w jaki sposób będziemy zaprowadzali porządek i mamy do wyboru opcję taką kościelną, czyli pójdziemy w wiarę i potem w jakiś strażników wiary i w tym temacie będziemy rozwijali powiedzmy pewne, pewne te przepisy prawa, które będą wiecie, prowadzały jakieś procesje, podkręcały ludzi w kierunku tego, żeby, żeby wierzyli, że im się uda przetrwać i tak dalej. Natomiast całkowicie drugą ścieżką jest odpalenie takiego trochę nazizmu, czyli wszystko pójdzie siłą i zarządzaniem, wiecie, zarządzaniem przemocą i, i, i jakimiś takimi służbami nie? zarządzanymi odgórnie. Więc, więc taki autorytarny, buntowniczy, jakby wiecie, żeby skopać tych buntowników tryb, tryb zarządzania tą wioską. No i co tu dużo mówić, to się wszystko bardzo ładnie wpisuje w całość, jakby czuć ciąg tych wszystkich decyzji i, i zdarzeń, które się tam dzieją. Praktycznie każdy dzień przynosi jakieś nowe, losowe zdarzenia, nie możemy oczywiście liczyć na spokój. Cała rozgrywka była mniej więcej rozciągnięta na nie pamiętam już dokładnie, między chyba 30 a 40 dni, a może 40 a 50 jakoś w tym mniej więcej czasie udało mi się przefrunąć przez ten główny scenariusz. I dlatego nie chciałem wchodzić na, na jakoś tam mocno roz, jakby roz, rozwodzić co do całej fabuły, bo ta fabuła jest bardzo mocna w tym wszystkim. Tak naprawdę bawi nas cała rozgrywka i to, że nam się udaje pokonywać kolejne trudności, ale jednocześnie cały czas ten klimat jest po prostu niesamowicie gęsty, tam jest cały czas zimno, tam cały czas zamiast muzyki to szumi wiatr i po prostu czuć ten lód, jak się wylewa z telewizora, nie? I, i te wszystkie tam, yy, wiecie, problemy po prostu emanują na nas i, i naprawdę się przejmujemy tymi decyzjami podejmowanymi, więc pod tym kątem chłopaki z 11 B Studio zrobili, chłopaki i dziewczyny zapewne, yy, zrobili naprawdę kawał dobrej roboty, jest to poziom moim zdaniem. Oni lubią takie klimaty mocnego niepokoju i, i wytrącania ze strefy komfortu gracza. No jakby wiemy, że, że This War of Mine jest, jest tutaj hitem i na wszystkich platformach było ogrywane wielokrotnie I, i to jest ten sam klimat, że po prostu od samego początku czujesz, że masz przejebane i do samego końca jakby jesteś tego świadomy i nawet jeżeli z sukcesem kończysz rozgrywkę, to ta gra i tak nie pozwala ci tego odczuć. I jakby tyle tylko powiem na ten temat, nie? Bo, bo już sami jak się zdecydujecie ograć, to, to się przekonacie, jak pójdzie, yy, pójdzie ta fabuła. Natomiast poprzez wybory, które po drodze po, podejmujecie... Yy, ten finał na pewno będzie inny za każdym razem, bo to, co mogę zdradzić, to, że suma tych wszystkich wprowadzonych praw i decyzji, które podejmujecie, a nawet kwestia, co zrobicie, kogo uratujecie, ile będzie tam osób i, i tak dalej, no jakby ma wpływ na to, jak zostanie niejako rozstrzygnięte i przedstawione to, to zakończenie, co powoduje jeszcze jakby większą chęć zrobienia tego po prostu dobrze. No tylko od razu uczulam, nie da się zrobić tego idealnie dobrze, jakby ta gra jest tak zaprojektowana. Mhm. Tak, mi się ona tylko kojarzy z tym, że faktycznie nie ma tam dobrej decyzji, zawsze ci mniejsze zło, tak na dobrą sprawę. Ale to jest, jest chyba też DLC, nie? Wyszło, że jest ciepło po prostu. Tak, to jest, e... Znaczy nie, nie, nie zawsze Krystian jest mniejsze, mniejsze zło, chyba, tak. bo jak podejmujesz decyzję... No. To jest zabawne, bo masz ścieżkę taką rozwoju przy tych prawach, które ci tam od po nowe budynki powiedzmy odkrywają. No i jest na przykład opcja areny walk, gdzie po prostu no mają się wiecie po, po pracy ponapierdalać, nie? bo jakby wszyscy pracują w godzinach jakichś określonych. No i potem, żeby ten stres trochę z siebie zrzucić i tak dalej, to że się pójdą po, po ponapierdalać. I potem z tego jeszcze wychodzi opcja pubu, mhm. I po pubie jeszcze możesz odblokować y, burdel. Poproszę. I wszystkie wszystkie z tych opcji są teoretycznie y, tylko pozytywne w kontekście, że no po prostu dają ludziom jakąś ulgę, trochę wiesz, właśnie poprawiają nadzieję, zmniejszają niezadowolenie i tak dalej. Ale oczywiście, co słyszysz, jak zbudujesz burdel? Oczywiście słyszysz komentarze, że wiesz, że no, już tutaj źle i wiesz, wszystko im nie pasuje i, i tak dalej. No po prostu non-stop tam są komentarze jakiś ludzi i masz wrażenie, no to dlatego, że. że, że stado Januszy tam jest zatrudnione i pisze jakby po prostu jakbyś zarządzał wiesz bandą bandą Polaczków którzy po prostu są wiecznie niezadowoleni to jest ten klimat w tej grze czasami aż masz ochotę wyłączyć ten jebany piec i po prostu pozwolić im tam wymarznąć to jest też pewna opcja polecam sejwować i pobawić się w różne scenariusze i ich zakończenia dobra więc słuchajcie to tyle jeżeli chodzi o Frostpunk'a i jedziemy do Worlds. E, Michale, czy co, czyli mamy nowego Fallouta? Tak powinno to wyglądać? E... Mamy Obsidiana, który może zrobić nowego Fallouta. Nie zrobił jeszcze, ale może zrobi. Mhm. Otóż mamy XXIII wiek, i organizacje zaplanowały kolonizację Arkadii, czyli po prostu jest technologia rozwinięta, wylatujemy z Ziemi. Jednak ta kolonizacja nie przebiegła sprawnie i zgubił się jeden statek o nazwie Nadzieja. Gdzie znajduje się nasz główny bohater, czyli my. Rozmrażani zostajemy przez szalonego doktorka, który ma tam zatargi z prawem na, na Arkadii i nie ma za dobrej reputacji. I daje nam po prostu e, questa, zrób tak, żebyśmy mogli wszystkich uratować i rozmrozić. I tym zaczyna się produkcja e, e, The Outer Worlds, czyli gra studia Obsidian Games. Twórców m.in. Fallouta New Vegas, Fallouta jedynki, 2, więc chłopaki pojęcie o, o grach RPG mają i pokazali to w tej grze. Otóż, lądujemy w czasach, e, jak już powiedziałem, w przyszłości, ale jest to taki retrofuturyzm, futuryzm, czyli jesteśmy w przyszłości, gdzie retroestetyka łączona jest z futurystycznymi technologiami i to jak Fallout. zobaczy. No właśnie, Fallout był, był post-Apo, a tutaj jest jednak. To jest, przepraszam, no ale nie, jeżeli chodzi o technologię, to tam był dokładnie ten sam motyw wykorzystany. Tutaj po prostu jest inne miejsce, bo masz planetę. Tak naprawdę, planetę, którą należy nazwać, znaczy zbiór planet, tak? Jakiś tam układ słoneczny, który tak naprawdę należy określić jako strefa robotnicza bo jakby to się też na samym początku fabuły wyjaśnia, że to wszystko jest zarządzane przez korporacje tak? i, i my staramy się jakoś poprzez tego gościa, który nas uratował, stawić czoła tym, tym złym korporacjom i to jest jakby taki front fabularny, który, który tutaj gdzieś wprowadzamy, ale to, to dalej jest retrofuturyzm taki sam jak w Falloutie, tylko wyobraźmy sobie, że jest umieszczony w klimacie mm, świata no man's sky bo zarówno kolorystycznie, oh, no... jak, i, jak i w pewnych yy, modelach i tak dalej on, on przypomina jak mix falauta z No Man's Sky. Dokładnie, No Man's Sky to też była gra, która mi przyszła tak do głowy, jak już zacząłem przygodę z tym grą, bo pierwsza planeta, na której wylądowaliśmy jest prześliczna i, i fabuła, która się tam rozgrywa, ogólnie nie wiem, nie wiem, z ilu tam planet składa się, bo niektóre były też zablokowane, nie da się na wszystkie i to wraz z postępem fabuły nie wylądowałem na każdej z tych planet, i każda planet z, z planet z tego układu Arkadii yy, jest inna. Z, jest pełno zadań pobocznych na nich, z, jest multum NPC-tów, którzy, którzy zawsze mają coś do powiedzenia, gdzieś tam przypadkowe postacie. Każda, każda z planet jest yy, w sumie pierwsza planeta jest chyba najwięcej tam do robienia i reszta to jest tak mi się wydaje trochę od niechcenia zrobione te, te planety, ale z, yy, całość składa się na całkiem całkiem fajny ciekawy świat, gdzie mamy różne ciekawe frakcje, niekaże się rozumieją i oczywiście mamy jak już mówiłeś tą korporację, która wszystkim zarządza, czyli Radę i wraz z postępem fabuły mamy coś takiego jak, jak wybór, czy chcemy gdzieś tam, czyli typowo, typowo jak w RPGach, czy to w Falloutie, czy tak dalej że, że wybieramy, czy chcemy pomóc Radzie bo jednak okazuje się, że te questy robią się bardzo zawirowane, więc, więc ogólnie chodzi o to, żeby uratować nadzieję, ale Rada chce nam zrobić papkę z mózgu i muszę się przyznać, że, że przy moim przejściu wziąłem stronę Rady i chętnie bym jeszcze raz przeszedł tą, tą grę i, i próbował pomóc jednak temu doktorkowi, ale jak to się no to wszystko... Ja zdecydowanie od początku się tłukę właśnie w tym kierunku, więc więc na pewno... Znaczy ogólnie wyborów jest od groma, nie? tutaj praktycznie przy każdej rozmowie z każdą postacią możesz iść w lewo albo w prawo albo po środku, albo w ogóle go zastrzelić, nie? więc to jest w typowym takim mocno, mocno rozciągniętym klimacie szerokiego wachlarza wyboru, nie? No, i na czym, na czym polega gameplay? Sterujemy, jest, jesteśmy właścicielami statku o nazwie zawodny, gdzie pojawił mi się pierwszy minus, bo wkurzał mnie czas ładowania między szybkimi podróżami i podróżami między planetami. Naprawdę nie wiem, ile czasu się spędza w tej grze, żeby po prostu przy czasach ładowania. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, Rafale. Jak już. bo tak, jesteś na są, początku. To są gry. dosyć spore. No i to było są już takie. spore między no To było takie uporczywe powoli. I to był taki moment, gdzie może było śmiało chwycić za telefon, sprawdzić coś szybko Twittera czy Instagrama i po prostu wrócić do rozgrywki, jak się, jak się załaduje. I wraz z postępem gry zyskujemy do swojej drużyny, czyli do załogi statku, zyskujemy różne postacie, które cechują się oczywiście różnymi, różnymi cechami charakteru i, i mają do nas dla nas questy poboczne które nie zawsze są fajne. Nie brałem się za nie, bo nudziły mnie po prostu questy i dialogi z tymi postaciami. Nie były to jakieś super charaktery. W Falloutie 4 naprawdę polubiłem Valentina, detektywa, ale tutaj nie, miał, nie miałem takiej postaci w mojej drużynie, z którą bym taką jakąś więź mógł odczuć i tak dalej. I wraz z wyjściem ze statku na, na powierzchnię, możemy sobie dobrać do, żeby dwóch towarzyszy, żeby ktoś z nami szedł. Możemy i solo, możemy i z ekipą. I co przypomniał mi bardzo Mass Effecta, że na wyprawę braliśmy, braliśmy kogoś z naszych, z naszych ludzi. I co daje, co daje nam chodzenie z ekipą? Bo ekipa ma różne umiejętności, które można fajnie wykorzystać w walce i przerwniki, które są, e, pokazane, jeśli używamy umiejętności różnych członków naszej ekipy. Naprawdę są bardzo fajnie zrobione w tej grze i to mi się podobało. Bardzo chętnie korzystałem z opcji umiejętności naszych, naszych kompanów. I bardzo fajnie rozwiązany jest rozwój postaci naszej, jak i postaci naszych kompanów, czyli nie mamy tak, jak normalnie w RPG-ach jest, że Ładujemy punkty rozwoju w poszczególne, w pojedyncze e, umiejętności, tylko mamy grupy umiejętności, które są podzielone na jedna grupa jest trzech umiejętności i mamy tak głównie, że, że charyzmę mamy podpięte, całą charyzmę, czyli kłamstwo i tak dalej, podpięte pod taki jeden, jeden główny, jedną główną grupę umiejętności, czy walka bronią, czyli broń długa, broń krótka, broń jakaś naukowa, mamy też podpięte jako obsługa broni, więc rozwój postaci jest taki jakby uproszczony, co, co mi się bardzo podobało i oczywiście szedłem w fabule, ładując Ale wszystko. Ale tylko do stopniu, tak? bo, bo to jest tak, że tych punktów umiejętności dostajesz dosyć sporo. je tak. sobie rozdzielać, bo za każdym kolejnym poziomem masz 10 punktów umiejętności no i możesz I... załóżmy wszystkie ładować sobie w, w tą, w tą yy, rozmowę, nie? swoją charyzmę. Tak, jak dobije się... Natomiast do pięćdziesiątki 50... dokładnie. Uzupełnia ona wszystkie i powyżej 50 uzupełnia już poszczególne, nie, więc to jest szybki rozwój na początku, a potem już się musisz specjalizować i, i trochę te punkty bardziej ważyć. Nie? nie wiem jakim ty jesteś typem gracza w RPGach, ale ja załadowałem wszystko w charyzmę, w inteligencję, że w rozmowach naprawdę mogłem rozwiązywać, że zacząłem rozwiązywać questy po prostu w rozmowie. Nie musiałem sięgać po broń, nie musiałem kombinować, po prostu miałem tutaj takie... Tutaj też w to idę i, i ja idę w kierunku broni długiej, w kierunku umiejętności technicznych i w kierunku właśnie rozmowy i charyzmy. Dokładnie, i to idzie, w idziemy kierunku. w tym samym kierunku i to jest taki chyba przepis na sukces, żeby w tej grze po prostu się dobrze odnaleźć w tym świecie co mi się bardzo podobało mi się ten ten postaci. W Falloutie jakoś gdzieś mi brakowało takiego, takiego fajnego podziału na te wszystkie umiejętności, ale tutaj przypasowało, przypasowało mi to bardzo do gustu i naprawdę Ten robię system już... był trochę mniej czytelny, tak? Fallouta czwórkę chociażby też też trochę pograłem i yy, no było to z... Mocno skomplikowane, jeżeli się chciało dojść do jakiejś umiejętności, to się trzeba było mocno napocić, a tutaj od razu wiesz w co ładować te punkty nie? I, Dokładnie. i dodatkowo jeszcze masz bonusa, bo przy okazji coś, coś uzyskujesz więcej, tak jak mm, wspomnieliśmy, że przy 50 punktach yy, wchodzi się już na rozwijanie poszczególnych umiejętności, a nie tego całego zbioru trzech tak jakby podporządkowanych pod jakąś kategorię, to jeszcze ważne jest to, że specjalne umiejętności czy też jakieś cechy naszej postaci się uaktywniają przy kolejno 20, 40, 60, 80 punktach. tak? Więc pierwsze jakby te umiejętności 20, 40 dosyć szybko możesz sobie wyłapać i to w zasadzie większość umiejętności swoich i postaci możesz, jakby, doklepać do tego poziomu bez większego problemu, bo, bo, bo ja po 3 godzinach gry mam już tam poziom chyba 9 i jakby wiesz, tych punktów automatycznie jest naklepane ponad ponad 110, bo na początku musiałeś trochę rozrzucić plus potem 10 na każdy poziom, yy, a, a dopiero potem się decydujesz, na co chcesz walić, żeby zdobyć te te specjalne umiejętności, które idą co 20. No i mi się też ten podoba system o wiele bardziej niż w ostatnim falaucie. I do, do, do tego rozwoju jeszcze mamy osobne perki, które raczej były bardzo słabe. Nie wiem, jak, jak w twoim odczuciu, ale nie znalazłem w tych perkach nic, co, co by było takiego naprawdę interesującego i jakoś bardzo wpływowego do rozgrywki. Mamy tam co jakiś czas punkty do, do różnych perków, nie wiem, możemy zwiększyć sobie udźwig, czy, czy zniżyć sobie ceny w sklepach, ale te, te perki jakieś takie bardzo nieistotne były, były do, dla w tej grze. Jakoś, jakoś nie spodobał mi się ten system. Roz, roz grupy umiejętności, spoko, rozdawanie punktów spoko, ale wybieranie. Znaczy, bardzo, bardzo klasycznie, no, podwaje po, pozwiększasz sobie ilość życia, albo masz mniej obrażeń, albo szybciej tam przeładowujesz broń, albo zdobywasz więcej doświadczenia. Takie, takie bardzo, bardzo yy, klasyczne nic, co by powiedzmy mogło mocno przestawić powiedzmy przydatność tej postaci nie raczej tak w kierunku, że z czasem będziesz miał wszystkie i tak nie wiem czy doszedłeś do tego, że masz jeszcze takie coś jak umiejętności nabyte w czasie rozgrywki oprócz tego jeszcze jest trzeci, trzeci rodzaj rozwoju postaci czyli przykładowo jak obrywamy bardzo często, bardzo gęsto prądem, to gra sugeruje nam, że jesteśmy uczuleni na prąd i możemy sobie albo odjąć z jakichś punktów, albo przyjąć po prostu, że, że jesteśmy po prostu uczuleni na prąd i zyskujemy wtedy większe obrażenia, jeśli z prądu y, otrzymujemy ciosy z prądu. Tak samo jest y, można się uzależnić od narkotyków, co mi się udało, gdzie spadła mi percepcja i, i umiejętność rozmowy trochę. I czy, czy, dużo razy zdarzyło mi się, żeby spaść z wysokości, co też wpłynęło na moją postać, że, że, po prostu spadek z wysokości wpływał bardziej na obrażenia, jakie otrzymuje nasza postać. Więc to jest takie, zaskoczyło mnie to, bo nagle pojawiło mi się takiej, takiej, takiej informacja, że za często obrywam z prądu i gra sugeruje, chyba jesteś uczulony na prąd i dostaniesz większe obrażenia następnym razem. I to, w... W kwestii rozwoju postaci mamy taki, taki rozwój i mamy też oczywiście broń, yy, gdzie jestem trochę zawiedziony, jeśli chodzi o rozwój pancerza i broni. Muszę przyznać, że na początku, kiedy przeglądałem ekwipunek, to strasznie byłem... Yy, strasznie się w niej gubiłem. Nie umiałem się rozczytać. Jaka broń? Z czym? I tak dalej. Później robi się w, w, raz z czasem rozgrywki trochę bardziej się czytelne to wszystko robi, ale gdzieś, gdzieś rozwój broni i pancerza gdzieś mi tak yy, przeleciało bokiem. Może przez całą kampanię zmieniłem dwa razy pancerz i dwa razy hełm. Gdzieś tam coś, coś zdobyłem, ale też nie siedziałem, żeby wszystko porównywać. Zdarzało mi się bardzo często, że... Myślę, że to zależy na jakim poziomie trudności grasz, Michał, wiesz, bo y, ogólnie broń jest, y, wiadomo, jakaś tam krótko-długodystansowa, szybko-wolno-strzelna, natomiast y, tak naprawdę liczą się typy amunicji. Dosyć mocno i, i mamy tutaj rażące prądem plazmowe lub, lub zwykłe jakieś naboje, ewentualnie rozpryskowe typu shotgun. No i, i każdy z nich jest odpowiedni na, na właściwych wrogów, czyli tam gdzie mamy walkę z robotami, bo, bo tam są jakieś drony, machiny, machiny, tam automachiny czy coś takiego, to sobie po prostu ich walisz prądem i one momentalnie wtedy giną, a automatycznie na osoby żywe najlepiej broni plazmowej używać, tak? I one większe obrażenia im zadają. No i oczywiście zwykła amunicja to jest, to jest taka najbardziej klasyczna i uniwersalna do tego wszystkiego. I, I pomiędzy nimi, powiedzmy, masz ten wybór, jeżeli chodzi o bronię. Analogicznie jest przy pancerzach, tak? Więc coś jest mocniejsze pod tym kątem, pod innym, powiedzmy, już nie. Jeżeli granie sprawia Ci trudności i, i sobie tam radzisz w strzelaniu bez większych problemów, no to, to nie zmieniasz tego pancerza, nie, a, a jakbyś grał na trudniejszym, to byś musiał kombinować. Hmm, jeżeli chodzi o samą strzelankę, to Ja to od razu przejdę do tematu i się wtrącę. Yy, oczywiście jest też mocno rozwinięty system bro, jakby walki wręcz i, i używania broni białej, yy, ale tego za specjalnie nie testowałem, wolę po prostu broń dystansową i yy, przy broni dystansowej mamy, yy, znaczy ogólnie mamy po prostu umiejętność yy, odkrytą na samym początku, która jest tam uznana jako jakiś błąd mózgu wynikający z przebywania w hibernacji, czyli spowalnianie czasu. I to spowalnianie czasu praktycznie jakby ulatuje nam pasek, natomiast prawie, że on w ogóle nie zwalnia bardzo powolutku, jeżeli nie ruszamy w tym czasie myszką, nie poruszamy się postacią, czyli trochę taki w stylu super hota, yy, i troszeczkę przyspiesza i szybciej jakby nam ubywa ta umiejętność, jeżeli, yy, jeżeli już zaczynamy akcję, no i to jest duże ułatwienie, żeby rozpoczynać jakieś walki, czyli jak wpada gówno w wiatrak, to, to wiesz, mamy spowolnienie czasu, możemy jednego, dwóch, trzech wrogów yy, załatwić, zanim się coś tam więcej wydarzy, yy, co powoduje, że dużym uproszczeniem jest tutaj yy, Faktycznie używanie broni palnej. Nie wiem, czy tobie się udało jakieś odblokować zdolności typu skrytobójstwo, czy, czy coś takiego, żeby się zakradać do postaci i korzystać z opcji ukrywania się, bo, bo to jest też drzewko do rozwoju, że możesz się ukrywać, możesz tam chyba nawet się maskować jakimś kamuflażem optycznym, czy coś takiego choć nie wiem czy to nie dotyczyło statku, bo nie korzystałem z tego nawet szczerze mówiąc i jakby te opcje na, na przechodzenie przez walki jest ich wiele, nie ma czegoś takiego jak jak w typowym jakimś prajderze, że jak podchodzisz do postaci od tyłu to wystarczy nacisnąć trójkąt i ją zabijasz i, i zawsze po prostu się to sprowadza do y, czegoś więcej, chyba że pewnie jakieś te umiejętności odblokujesz nie? więc ja zawsze stawiam na otwartą walkę ewentualnie dialog co więcej, dialog też może wpływać na walkę, bo jeżeli najpierw z kimś porozmawiasz, masz odpowiednie rozwinięte umiejętności, to, to wykorzystujesz opcję zastraszenie i wtedy postać, z którą lada moment będziesz się napierdalał, jest przez chwilę zastraszona i tam wykazuje pasywność pewną, jeżeli chodzi o sięganie po swoją broń i stawianie obrony. Nie? Więc to przy... spowalnianie czasu to jest takie trochę puszczone oczko w kierunku tego systemu właśnie z, z Fallouta chociażby właśnie trójki New Vegas i, i ten SARS, tym bardziej, że też wtedy celując y, widzimy, że strzał w to miejsce spowoduje, nie podświetla się ta postać tak jakby na elementy, tak jak było w Falloutie. Mm. W Falloutie pokazywało to szanse trafienia w dany element. Tak, tak, dokładnie, no, ale to było typowo takie już turowe, nie, a tutaj mamy wszystko w czasie rzeczywistym, tylko spowolnionym, ale też widzimy, że strzał Tutaj powoduje zranienie, strzał tutaj powoduje oślepienie, a strzał jeszcze gdzie indziej powoduje tam, nie wiem, przebicie pancerza czy, czy coś w tym stylu, nie? Więc to, to wszystko takie opcje są w tej rozgrywce, ale w gruncie rzeczy to, to jest taki erpek, który, w którym bardzo przyjemnie mi się strzela. No mówiąc krótko, ja, ja tam jestem zadowolony bardzo chodząc i napierdalając do nich. Tak, yy, właśnie to mi się spodobało w tym systemie spowolnienia czasu, że może sobie wybrać, czy po prostu powalić wroga, wroga czy go oślepić. I te, chyba, że może wybierać sobie te szkody, to jest chyba lepszy niż system VATS, gdzie po prostu było szanse na trafienie, czy tam w nogę, czy tam w głowę, i czasem critical wszedł albo nie wszedł. I nawet tutaj się też pojawiają, jeśli, jeśli trafimy, yy, mamy trafienie krytyczne, też pojawia się animacja, rozerwania ciała przeciwnika. Nie wiem, czy, czy już trafiłeś na takie coś. Pojawiło mi się to może 4 czy 5 razy w rozgrywce, ale też pojawia się, bo w Falloutie były mega te animacje, że, że komuś się wali w głowę i, i jest takie spowolnienie, głowa się rozpryskuje i tutaj też się to zdarza i to mi się bardzo podoba. Więc yy, też nie szedłem w broń białą, bo nigdy w takich grach nie chodzę w broń białą, ale strzela się, się bardzo, bardzo w porządku. I jak już A co powiesz w o, di o dialogach i ogólnie klimacie, który jakby ta gra zapewnia w, w kontekście jakby zbudowanego świata i, i tych postaci? Są ciekawe konflikty, ale dialogi czasem y były średnie najbardziej mnie wkurzały zadania poboczne, które nie miały jakiegoś za wielkiego sensu i tak dalej. Główny wątek jest świetny. Rozwiązywanie problemów, które tyczą się y, głównego wątku, były fajnie zrobione. Dialogi i w ogóle dialogi y, to jest takie typowe RPG-owe przybliżanie na twarz. Tak jak było to w Oblivionie, czy, czy w grach y, The Elder Scrolls. Jakby tak, no, to prowadzi mnóstwo skojarzeń, ale... Ja muszę przyznać, że, że mi się bardzo dobrze zarówno słucha, jak i czyta tych wszystkich dialogów są fajnie napisane, są napisane takim swobodnym bardzo językiem z wykorzystaniem dużej ilości uproszczeń czy po prostu słownictwa, które są które jest dopasowane do postaci i, i dodatkowo takie ludzkie, nie? jakby wymieniasz dziesiątki zdań z kimś na temat tego czy czy ktoś inny mu się podoba albo co on zamierza zrobić i jesteś w stanie prowadzić tą rozmowę w Taki satysfakcjonujący sposób bym powiedział, bo nierzadko te te wybory dialogowe w różnych grach są, są takie płytkie, że tak naprawdę przeklikujesz je i kompletnie cię to nie interesuje, a tutaj są raz, że wyraźnie oznaczone, a dwa, że mm, że po prostu sprawiają taką wiesz taką, taką poczucie, że, że to faktycznie mógłbyś ty powiedzieć, nie? Jakby jeżeli idziesz w jakiś klimat, to, to jesteś w stanie się w tym odnaleźć, nie? Że jest to postać taka, która jest bardziej zawadiacka lub bardziej przyjacielska, pomocna praktycznie hmm, praktycznie w każdym dialogu i, i w każdej postaci masz yy, niejasne wybory, nie że to ci coś mówi, że to jest y, dobra albo zła opcja, tylko tylko albo idziesz na chujka, albo idziesz na, na, na to, że jesteś bardziej pomocny albo zachowuj, zachowawczo bardzo y, wiesz, uderzasz w jakieś takie y, tony, które, które powiedzmy nie są jasne, nie dla dla rozmówcy i próbujesz wyciągnąć więcej. Więc mi się akurat dialogi bardzo podobały i zdecydowanie bardziej mnie wciągały niż, niż w falloutie czwórce chociażby. Tym bardziej rozwój charyzmy wpływa na opcję rozmowy i może naprawdę, jak, jak masz małą inteligencję, to pojawiają się do wyboru opcje głupoty, że, że wali się jakimiś betonami strasznymi i rozmówca po prostu mówi e? O co ci chodzi? Więc można być okay, inteligentny w tych tak, że no bo, no bo pakujesz w inteligencję i w charyzma, ale jak, jak zrobisz to, to sobie tak. głupią postać, która tylko wali kijem czy baseballem takiego Sebixa, to naprawdę, można pojawia się opcja na samej dole, czyli głupota, można głupoty mówić. <śmiech> Też sam tego nie odkryłem, ale widziałem, że jest taka opcja. E, e, poczekaj, e, ja mam jeszcze parę pytań, Michale, powiedz mi jedną rzecz, czy tam grasz, bo tam, ja widziałem, że tam się gra w drużynie chyba, nie? Tak. E, e, I ta drużyna rotuje? E, możesz sobie wybierać, mamy pięć postaci, czy tam sześć, e, w miarę rozgrywki mamy wszystkie sześć. I po prostu jak wychodzisz ze swojego statku do questa, to możesz sobie którąś z tych postaci wziąć i te postacie mają różne no bo umiejętności. Jakby tam i... tam masz, masz mapki takie małe, to są nieduże w sumie plansze. tak? Tam podróżując od planety do planety, to są takie takie po prostu plansze, nie? Które wiesz, tam możesz sobie obcykać, wiesz, w godzinę czy dwie całą i, i ją wyczyścić, i wychodząc ze statku, sobie po prostu bierzesz ze sobą jednego, dwóch albo zero kompanów, z tych wszystkich, których masz odblokowanych, a po drodze spotykasz fabularnie, wiesz, kolejne postacie, które mówią ci, że chcą albo nie chcą, albo ty im proponujesz, że, że mogą z tobą polecieć, nie? Mhm. A. Na przykład jak wychodzisz na jakieś no. planecie, to ci sugeruje jakaś postać ej, dotarliśmy tutaj, ja mam tutaj coś do załatwienia, może weźmiesz mnie na questa, mam questa pobocznego i bierzesz tą postać i przeczesujesz mapę uh -huh. po prostu z tą postacią. A powiedz mi ty przyszedłeś, e, Michale, czwórkę, e, Nie skończyłem, zrobiłem sobie fabuladne takie, takie gówno sobie zrobiłem, że nie, po, nie dałem rady podciągnąć fabuły dalej. Bo e, zastanawiam się, czy ta gra nie jest za krótka w ogóle. 15 godzin skończyłem. No to... Mam 15 godzin na, na liczniku, ale ta gra, jeśli się chce, to może naprawdę przesiedzieć w niej 40-50 godzin, bo jest w niej co robić. Oprócz, wiadomo, ja przeklikałem cały, cały, cały wątek główny, przeszedłem, nie zbaczając za bardzo z kursu, ale jakbym chciał naprawdę wszystkim pomóc, wszystkie postacie z naszej drużyny, ich questy porobić, to naprawdę by było dużo grania i dużo, dużo chodzenia, strzelania i naprawdę jeszcze więcej rozgrywki i dopiero po tym jak skończyłem zorientowałem się jak dużo rzeczy pominąłem w tej grze, bo jak kończymy grę to mamy szczegółowe podsumowanie losów świata i lektor nam naprawdę opowiada coś jaki, jak za, nasze zakończenie, nasza historia którą potoczyliśmy wpłynęła później po tym wszystkim, po całej kampanii wpłynęła na całe losy świata i mamy po prostu zdjęcia, obrazki i lektor, który nas, czyta nas, nam wszystkie wydarzenia co się, jak wpłynęło co się z tym światem stało dalej? Z naszymi kompanami i tak dalej? Co się z wszystkimi stało, że... Nie no, to już by był spoiler, jakbym coś powiedział. Po prostu jest mega szczegółowe podsumowanie. I to podsumowanie trwa dobre 4-5 minut. tam. I się siedzi po na przed napisami końcowymi, jeszcze się yy, chłonie ten świat gry i co tam się wydarzyło. Mhm. E, dobra, e, słuchajcie, bo musimy kończyć ten podcast, więc e, Michale, e, polecasz chyba, nie? Tytuł. Jeszcze grafika jest bardzo w porządku, Aha. tylko dziś na tych innych planetach gdzieś już czuć, że brakło pomysłu, czy brakło budżetu, żeby to wszystko razem spiąć w całość. Muzyka jest dosyć w porządku i po prostu czuć po tej grze, że ta gra ma potencjał, ale jeszcze nie teraz. To znaczy gra ma świetne recenzje, ale myślę, że Obsidian Games chciało po prostu wypróbować rynek tą grom i oni mogą naprawdę przyszykować coś, co może przebić Fallouta z palcem w tyłku, więc, więc liczę na to, że oni wrócą. Zarobili naprawdę kupę kasy, pewnie, bo, bo produkcja ma świetne recenzje, na pewno się dobrze sprzedała i na pewno dała im zaszczyt gotówki i motywację, żeby zrobić jeszcze coś lepszego, bardziej rozbudowanego, wyjść z tych minusów i po prostu wypuścić jeszcze lepszą grę, więc trzymam kciuki za Obsidian, żeby nie zrobili tego, takiego czegoś jak Fallout 76, no i gra wyszła na Xboxie, na PlayStation 4 i jest w planach też na PC -ta i na Nintendo Switch. Ode mnie polecam. To jest tak. chyba mus dla fanów Fallouta i RPGów takich takich bardzo postapokaliptycznych, czy tam czy tam retrofuturyzm. Okay. Polecam. Ja zdecydowanie uważam, że to jest jedna z lepszych gier z ponad setki na Game Passie, to... To też się da odczuć od razu na początku, bo wciągnęła mnie niesamowicie w porównaniu do, do większości tytułów. Ale ale niestety tylko na najbliższe trzy dni Rafale. E, słuchajcie, e, to by było na tyle. E, kończymy ten 154 odcinek podcastu Bezimienny. Słuchajcie, standardowo chodźcie na naszą grupę facebookową tam sobie jesteśmy na, na fanpage facebookowy na grupę wrzucamy fajne rzeczy słuchajcie tak samo pl strona na której widzimy się non stop e, oczywiście youtube ostatnio coś nie wrzucam chyba wiem czemu muszę zmienić żeby ten podcast zawiera wulgaryzmy bo chyba napisałem że nie, nie zawiera a jednak zawiera e, co ciekawe myślałem że nie Słuchajcie, oczywiście Spotify, wszystkie te aplikacje śmieszne, nieśmieszne, możecie nas tam oczywiście słuchać, no i standardowo najlepsze radio na świecie, czyli Black Widow Radio, my tam cały czas jesteśmy i nadajemy. Słuchajcie, to jest koniec 154 odcinka, ja tylko powiem, tylko przez to przejadę, że Horizon Horizon Zero Dawn trafi już oficjalnie na PC z PS4 w lato tego roku, więc pomału... PlayStation będzie robiło to co Microsoft ze swoimi grami będą ekskluzywnymi tytułami, ale nie tylko e, e, tylko na konsolę ale na PC będą wjeżdżać e, dobra, słuchajcie, to tyle, e, jeśli chodzi o ten odcinek e, ze mną standardowo był Rafał Domyski. dzięki wielkie, cześć e, był z nami Michał Stiller dziękuję bardzo, do następnego razu no i słuchajcie, za pierwszym mikrofonem był Christian Kender, a my standardowo słyszymy się następnym razem. E, więc, e, drodzy słuchacze, do usłyszenia, trzymajcie się, hej!